Witam, Fantasmagieria podkazów grach kontrolowych i konsolowych, odcinek 245. Ja nazywam się Damian Pałuch, Kadachman i ze mną są Piotrek SPH. No cześć. To Judym i Bernard Trzymi się. Witam wszystkich naszych drogich słuchaczy. Panowie, od czego zacznijmy? to taki gorący tydzień, niby miało nic, nic się nie dziać, nim, tylko tam powiedzmy premiery jakieś gorących gier, a tu się okazuje, że tak. Wielki, wielkie odejście... Rona Gilberta z, z Double Fine. Później problem z serwerami Electronic Arts i Gone Sim City. No, później premiera StarCrafta 2, która przebiegła bez absolutnie żadnych problemów. A nawet... Jak to? Naprawdę? Tak. Żadnych problemów z serwerami, Ej. żadnych nic. jest no, nikt tego nie kupił, no to... No, ja ja kupił? Korea kupiła. Nie, ten ja ten kupiłem, przynajmniej. się, dokładnie. Ale to może co, od, od Gilberta, pana e, Gilberta zaczniemy. Pan Gilbert zrobił e, z Double Find the Cave i postanowił opuścić. Pan przede wszystkim zrobił Monkey Island, ale tak poza tym to pan zrobił jakieś dobre gry. jeszcze no zrobił, znaczy ja myślę, że on, on jest jednak znany z tego ja to nie, nie kojarzy nic. Bo w sensie w ogóle nie kojarzy, że ona Gilbert nie Nie, no na przykład Spanka no no, no, no, ostatnio no, nie, no, nie. zrobił, z takich chyba ostatnio <laughs> takich gier ciekawszych. Ale the Spank jest kiszkowaty, pewnie ja nie, pamiętam, nie wiem, co, nie wiem, co że... Znam osoby, którym się podoba. Tak jest, ja też. I, i ja nawet też nie, ja, nie ja osobiście, ale. Nie, no, ja, ja trochę pobrałem i muszę przyznać, że, że gra nie jest zła, ale jakoś, jakoś ta konwencja trochę tak z tym humorem i a la Diablo jakoś tak mi nie, nie, nie podeszła, ale, ale widziałem, że miała swój urok, ale. Nie, no, zrobił tam parę rzeczy. No. Aczkolwiek, rzeczywiście ostatnio, ostatnio to, to był ten Despang i The Cave, nie? Ale mnie zostawiam jedna jednej rzecz. Chodzi o ten projekt Kickstartera Double Fine. Ja byłem przekonany, że on razem z Steamem. No, są takimi jakby głównymi postaciami tego projektu, wokół których się kręci ten projekt tej, tej nowej przygodówki, starym stylu, z tym samym humorem, który właśnie znaliśmy z, z tych najciekawszych gier e, tamtego okresu, czy tam, nie wiem, Grim Fandango, czy, czy, czy, czy właśnie e, te klasyczne Monkey Island przygodówki. I to nagle się okazuje, że zrobili The Cave, który jest e, różnie przyjmowane przez graczy i nagle no, chce odejść od firmy... Weźmy łapać, nie wiem, może wiatr w żagle jakiś złapał, ktoś mu powiedział, że teraz jest warto jednak, nie wiem, coś samodzielnie zacząć tworzyć i ja się spodziewałem że w najbliższym czasie bo zobaczymy jakiegoś Kickstartera. Myślę że, myślę, że może to być możliwe. No. Teraz na Kickstarterze można żyć bez zrobienia gier z niego, więc... To jest, jest niezłe, nie? No? wygrywasz los na loterii, znaczy mając nazwisko, wiesz, no, oni musieli sobie to no. wypracować przez lata. No, nie mówię, no dobra, Ale... to, to, to, to prawda. No, chociaż naj, najgłośniejszym i kolejnym takim e, głośnym newsem, powiedzmy, ostatnich tygodni jest e, nowy projekt, no nie wiem, czy mam powiedzieć po nazwisku, czy o, ty, tytułować tego pana. Możesz powiedzieć po nazwisku. No to mm, Richard Garriott, aca no Lord, ja. Lord British, e, ma swój projekt na Kickstarterze. To jest człowiek, który. Ja pan lordowskiej mości generalnie udurzyła jakaś słodówka do głowy. No, albo głód zajrzał. Znaczy on, bo, jemu zawsze uderzyła słodówka, dlatego że on jest twórcą wielu rzeczy, które my na przykład znamy z gier Mmoich, gier RPG i tak dalej. On się lubi tym chwalić, tak, że, że pewne rzeczy w grach, na przykład yy, to jest taka ciekawostka, pewnie słyszeliście o tym, że dlaczego mówimy na, na, na postaci z gier awatary nazywamy ich awatarami, tak? No tak, no, znaczy nie nazywamy tak. Ale no, chodzi okay, o to, że tak nie się nie mówi, to. znaczy bardziej może Amerykanie, ang Anglicy, tak? Bo... Nie, no to jest klasa ludologiczna, że tak powiem używa się tego terminu, no, w tym sensie nawet naukowym. Tak, a awatar przecież to jest jednak termin religijny, tak? Wy się no, no. wywodzicie, no ale ty jem, zawsze, no tam jest mnóstwo takich rzeczy, takich mniejszych większych, no wiadomo Ultima przetarła wiele szlaków, jeśli chodzi o grę, no ale Lord British, że tak powiem, no ostatnio zasnął z tego, że poleciał w kosmos jako, jako turysta. Zapłacił za to niesamowitą, niesamowicie dużo pieniędzy. No ale jednocześnie bardzo dużo pieniędzy udało mu się odzyskać. Nie, nie odzyskać to jest złe słowo. Jak, jak, jakiego byś Bernardzie słowa użył? Zgromadzić. Znaczy, zaskarżył firmę matką, NC Soft, za to, że, że nie wspali odpowiednio jego projekt do tabula raza. No i taką, taką ładną sumę, chyba 28 milionów dolarów. Dostał, no. To dostał. Jak myślisz, Piotrze, Bernard, jak myślicie, czy, czy to jest wystarczająca suma, żeby zrobić grę, czy trzeba jednak y tak poprosić nie o no, bańkę na Kickstarterze? Nie, nie to, jest, to jest wystarczająca suma, żeby zrobić grę, ale to wtedy inwestujesz własne. Mhm. Jeśli z Kickstartera zbierzesz bańkę, to inwestujesz czyjeś, no. Ładnie. Patrzę właśnie na te zdjęcie, na tą stronę Kickstartera, no gra się będzie nazywać, przynajmniej tej, w, w, tak, tak, tak jest zapowiedziana. Shroud of the Avatar Forsaken Virtues. Brzmi jak piosen piosenka losowo wygenerowana przy dla zespołów takich metalowych, got metalowych, albo wiecie jak to tam. Awaiting in the Shrine of Forsaken God in the Snow Between... Tak sz sz szwedzko-polski heavy metalowy zespół, tak? No, no dokładnie. Ale, ale ja, ja, ja na to patrzę tak, że no to jest po prostu nazwa, którą oni musieli tak gdzieś wyciągnąć, nie wiadomo skąd, no bo nie mogli nazwać gry po prostu Ultima, tak? Tak to była to Ultima 10, czy tam jakikolwiek tam jest numerek, no, ja, ja mam problem z tym, że, że te zdjęcia w ogóle wyglądają jak. Ja wiem, one wyglądają na poziomie Morrowinda. Te, te wszystkie. E, e, powiedzmy, screenshoty. Z, z, z, z, nie wiem, z jakiej to jest wersji. Skąd oni w ogóle je wzięli, tak? No bo. Czy oni już mają jakiś zaawansowany ne, stadium tego projektu, no ale. Czy Was to na przykład nie mierdzi? Że człowiek, który ma pieniądze. ma pieniądze właśnie na tego, że inwestuje je ostrożnie i długo się nie ostrożnie, nie je rozpieprza. Zrobienie gry to jest inwestycja, która się zwróci lub nie. Mhm. Wiesz, no mając do wyboru, mając możliwość zebrania pieniędzy na kick tak, z Kickstartera, a to tak, już się nazywasz odpowiednio, no. No, moim zdaniem głupio byłoby z tego nie skorzystać. Jakby nie korzystał z takiej okazji, to by nie, to by nie zabrał pieniędzy swoich, no i nie nie się sławny i bogaty. Bo w z w pierwszej okazji, dziękuję widzę. tak to wiesz, facet w miarę. Rozsądnie inwestuje, mm -hmm. może w tym momencie nie swoimi pieniędzmi, tylko inwestuje swoje nazwisko. Mm -hmm. Jestem Lord British, kurde wiesz, The Lord British, no tak, ty, to ja chcę tak. tutaj, dajcie mi pieniądze, ludzie, jak chcecie grę, to dajcie mi pieniądze. Mm -hmm. Nie, już najwyraźniej, to działa, skoro to działa, mm -hmm. to czemu z tego nie korzystać? Piotrze, też jesteś taki pobłażliwy. Ja się wróżcie. nie, no co, nie, nie jak mówię, że jestem się... poprawdziwy. ja mówię tylko, że jak jest. Mówisz, jak jest, to jest tam, jak ja, Mar Mar Max -Klon, to to. To. Mówię, jak jest. A... To, czy to jest moralnie uzasadnione, czy jest pozytywne, negatywne, to jest inna sprawa, natomiast facet robi to, co no to, no, to każdy rozsądny człowiek moim zdaniem by zrobił. Wydaje to mi się wydaje, że to mimo wszystko jest jakieś, jakieś tam, jakaś tam chciwość, bo dla niego to jest jakiś tam, tak samo jak dla Petera Molinu. tak? No, Peter Molinu, podjeżdżając w jakimś, nie wiem, swoim Ferrari w, w, w, klipie, w klipie na Kickstarter, że mógłby prosić o pieniądze i i to mniej więcej ma taki sam wydźwięk. No ci goście zarobili mnóstwo kasy i naprawdę nie mają problemów. Chyba, że chcą zrobić jakieś gry, które rzeczywiście będą kosztowały po 20 parę milionów, ale wydaje mi się, że w tej chwili koszt robienia gier no to jest raczej tak kurczę, W sumie to nie pamiętam. To najwięcej chyba pieniędzy w tych dużych tytułach to zajmuje promocja jednak. Znaczy, tak mi się wydaje, że w tym momencie przynajmniej jedna trzecia środków. Idzie na, na, na jakieś reklamy telewizyjne, reklamy w prasie, gdzieś tam, reklamy internetowe i tak chociaż jest tak dużo załatwiane takim y, odśrodkowym hypem, tak, którym się już zajmują agencje pir i tak ale no w, każdym, w każdym razie obydwaj ci panowie Peter Molinu i Richard Garriott mają na tyle dużo kasy, że to, mogło by, że to może być po prostu ich hobby. Jakkolwiek drogie by nie było, tak samo jak hobby, drogim hobby Richarda Garriota jest lot w kosmos, no ale to w końcu nie dziwi jest synem astronauty, także no, no właśnie, to dlaczego go ojciec nie zabrał? Jak ja bym miał <śmiech> oceasonautę, to by. to by to ojciec do pracy nie zabrał. Słuchaj, nie? ale to jest, ale jaki on jest ambitny, nie? Boże ojciec mi teraz mówił Słuchaj, Dick, nie? Czy się ja cię mogę wziąć? Tam w, w, do tej rakiety, tam zawsze jest miejsce Teraz, teraz. Sam sobie polecę. Tak. Nie mów mi tak, polecę. Mhm. Ale wiesz, nie o to chodzi, bo oni powiedzą, żeby mogli. Mhm. Ja nie wiem, żeby nie mogli się już zrobić. Ale po co mają to robić? Moje pytanie jest takie. Z tych punktów widzenia masz do wyboru. Hmm, muszę wyłożyć swoje kieszeni. Albo mogę zabrać Ale bajkę, to ryzykujesz 14, wizerunek, na moim zdaniem. 100, a, ale moim zdaniem ryzykujesz ale, to ale wizerunek i kupiajmy się, to są gracze. To są gracze nic no nie zrobisz, które z wizerunkiem. To. No nie ma czegoś takiego problemy z wizerunkiem. może dać najbardziej na świecie dupy. Spieprzyć premierę gry i ludzie tak ją kupić. Ale tak, no bo, ale widzisz, jeśli patrzysz na Blizzard, no. to nie myślisz o konkretnych twarzach, tak? To nie jest tak, nawet, to nie jest nawet ale... tak jak z BioWare, bo z BioWare, jak, jak BioWare spieprzyło sprawę z Mass Effect 3, to nikt nie mówił, ale ten Grek, tam jeden i drugi z doktor, nie wiem, drog. A Ray Muzyka i Grek tak, jeśli on, Nikt nie mówił, że o, ale oni tam dali ciała, nie? Tylko był Bioware to, Bioware tamto, nie? Jakby, jeśli, jeśli jest coś nie tak, to się zrzuca na, na wielkie, złe korporacje i, i, a nie mówi po nazwisku. No znowu jak się, prawda, trzeba... Ale z Kickstarterem już tak nie będzie, bo to już osobiście, występują osobistości osobiście. Mówią chłopaki tak, dzisiaj jest który, piętnasty 14 marca 2013. Zapiszmy tą datę. Gwarantuję wam, że gra będzie kompletnym głównym, Za trzy lata Richard Gary powie, robię kolejną grę, dajcie mi kasę. Znowu 20 tysięcy ludzi, damu mu kasę. No właśnie, jestem ciekaw, skąd się biorą tacy ludzie, którzy na przykład inwestują w taką grę, nie wiem, na przykład 1000 dolców, coś takiego. No ile jest pokładów jeszcze takich ludzi? No bo wydaje mi się, że kiedyś to się musi skończyć. To jest no, bogate no? pokładanie. mają jakiś tam zakres ulubionych gier, i nie jest tego specjalnie dużo. Aczkolwiek, no ale mówię, ty... z jednej strony się cieszę, bo na przykład takie rzeczy jak, nie wiem, jak The Longest Journey są fundowane i to w takich, w takich tam są już jest taka kwota, że, że praktycznie oni już chyba, i chyba zabrakło chyba pomysłów na etapy pracy, jakie mogliby jeszcze zrealizować. Trzeba dla każdego, ale, ale mówię. Ale masaż tajski. <głos> Za najwyższą cegiełkę. Nie. Ale właśnie jestem ciekaw, czy to, się, czy, to, czy to źródło, czy to nie będzie trochę tak jak z, tak z tym krachem na giełdzie, że to w końcu po prostu tak. Konkretnie. Znaczy ja myślę, padnie. że że, to się, że póki co te projekty wszystkie, jeszcze, jeszcze dopiero kilka tych projektów i to były naprawdę małe projekty, wyszły i dopóki te gry nie zaczną wychodzić, to, to sprzedawane są marzenia. No przecież Brian Fargo jeszcze nie skończył Wasteland, no tak, a już, no wasteland. już zapowiedział no tak samo. duchowego następcę Planescape'a, tak? Torment i coś tam, coś tam, coś tam ja poprzę po prostu na, na te cegiełki i to wszystko. I to jest właśnie bardzo znamienne dla Amerykanów, a przynajmniej, nie wiem, może dla Zachodu, że tam mają taką łatwość, przynajmniej dużo, dużo, dużo łatwiej im przychodzi wydać dużo więcej pieniędzy na, w takim, można powiedzieć, dobroczynnym, w takim dobroczynnym geście. Gdyby te projekty, zauważcie, nie miały tych cegiełek, że ktoś zapłaci na przykład 1000 dolarów, czy na przykład, nie wiem, 500 dolarów, tylko byłyby takie, ile cegiełki podzielone na tyle, ile koszt gry wynosi na przykład w sklepie, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, 30-40 dolarów. To oni by w życiu nie uzbierali tych sum, które im są potrzebne, które oni sam sobie zakładają jako, jako ten próg, tak? Bo jak się relatywnie zobaczy, ile jest tych ludzi, którzy się rzucają na dane projekty, to, to są jakieś śmiesznie małe ilości ludzi w porównaniu do tego, ile na przykład jakiś tytuł typu Gears of War musi się sprzedać, żeby, żeby się na siebie, żeby za siebie wrócił Zarobi. i zarobił. No. Więc ja nie wiem, ludzie po prostu póki co żyją marzeniami, wspomnieniami w sensie, i tak. za, za rok jak te gry zaczną wychodzić, ktoś, to, to będzie taki wielkie sprawdzam i, i to wtedy będzie ten krak startera. Ja myślę, że teraz, mhm, teraz to po prostu póki nazwiska się jeszcze nie skończyło, bo ja już myślałem, że sprawa tak ucichła. No, a tu ktoś wyciągnął właśnie Lorda British'a. To jest, nie wiem, czy to jest jego pomysł, czy ktoś go nam mówił, tak? powiedzmy, że sypniemy ci tutaj, wiesz, będziesz miał następną podróż na Marsa, tylko, wiesz, podpisz tutaj ten papierek, no. To może być ciekawe. No nie to mnie trochę denerwuje, ale znowu jestem z tych ludzi, którzy głosują portfelem i się nie zrzucają, więc ja na pewno kupię na... żeby nie to czasami, wiecie, co z drugiej strony, w drugą stronę denerwuje, bo na przykład było chyba za dwa projekty, między innymi to był Dreamfall, mm. kiedy ja chciałem, chciałem się dorzucić, ale, ale po prostu zanim zdążyłem w ogóle to zrobić, to już był taki po prostu próg Osiągnięty, że w zasadzie już nie było trzeba. I teraz w tym momencie, nawet jak wrzuciłbym tą pełną cenę gry, czy, czy tam pół tej gry, to w zasadzie to już nie ma znaczenia ten mój głos. Bo już są takie miliony uzbierane, że. Dokładnie. Już tam na to, taka... to, to, to, to, jest, to jest takie dziwne zjawisko, bo to nawet nie jest dobroczynność, tylko takie zrzucanie się. Nie, ciężko, ciężko, ciężko mi to jakoś tak określić. To jest taka hiper dobroczynność. I, I co jest też ciekawe, wiele osób, które wspiera te projekty, wspiera kilka projektów naraz. Naprawdę bogaci ludzie wspierają takich starterowe projekty. No to jest piękne, no cieszmy się, no, tylko że ja jestem z tych ludzi, którzy wolą płacić, jak już produkt produkt, Tak, tak. I, i wtedy nawet nie będę miał problemu, żeby zapłacić naprawdę nawet więcej niż, niż tam wynosi sklepowa cena, jeśli produkt jest wyjątkowy, tak. A, a Wasteland na przykład, może się tak jawić, nie? z produkt wierza. wyjątkowy? Jak ja patrzę na, na Wasteland, to wcale mi nie wygląda na, na produkt wyjątkowy. Nawet ja już wygląda tak. po części jak, y, Fallout, jak Tactics, z poprzedniej epoki. Fallout Taxi z Battle of no. Steel. A, co nie jest tak złe, jaka Battle of Steel bardzo lubiłem, tylko że to była zupełnie inna gra w porównaniu do dwóch pierwszych części Fallouta. Więc, no ale panowie, jak wam się podobała o, sprawa SimCity i te wszystkie takie gorzkie żary? Chyba, jest, chyba byłem nie, nie w temacie. znaczy, Przepraszam, jestem nie w temacie że ja też byłem nie w temacie, ale koniec końców, jak oglądałem recenzję SimCity na Rift 3 Games, a to pani mi tam zrelacjonowała bardzo zgrabnie, że przez praktycznie tydzień nie dało się grać. Także <taki> tak, tak, Electronic Arts po prostu pobiło chyba wszystko. I żeby nie dało się... Dało coś, wiem, coś, ale bydźcie szczerze, panowie, i co z tego? No i co to zmieni? Nic, nie. Bo ja i tak tej gry nie, nie Nie, kupiłem. nie, dla ciebie. Czy to zmieni? Czy myślicie, że wyjdzie kolejna Electronic Arts i nie zrobią tego samego? No, oczywiście, zrobią to samo. I myślisz, że ludzie nie kupią? Oczywiście, że kupią. Branża redaktorska na zachodzie deczko dojrzała, bo widziałem, że oceny były obniżone z tego znaczy, powodu, te, ale generalnie było dużo w dużo, tak, po dużo dylematów było taki na takiej sadzie, czy e, takich, takich właśnie e, merytorycznych, czy, e, czy wolno oceniać gry w ten sposób? Tak, Jeśli gra na przykład jest świetna, ale, ale przez to, że właśnie wymaga takiego znaczy, połączenia i nie działa, więc de facto nie da się w nią grać. Czy to jest jakby taki e, jakby to powiedzieć inherentny składnik gry, tak? A czy, czy to jest raczej coś zewnętrznego i należy to traktować jako wypadek przy pracy? Natomiast, jakie ja są składniki gry? Opowiem o, o ciekawej sytuacji z tym związanej, bo właśnie te oceny. Znaczy, chyba najciekawsza była sytuacja z serwisem Polygon To Piotr pewnie wie. Bier... I tam zmieniali tę ocenę chyba co godziny na godzinę. Trzy razy zmienili tę ocenę. Znaczy, w sensie pierwsza ocena była prawie maksymalna, to było 9,5, ale to była ocena wystawiona na podstawie gry w takim idealnie izolowanym środowisku na serwerach, które nie były obciążone, Wszystko pięknie chodziło, nie było problemów, więc tak, no to, to się podobało. Później przyszedł ten moment właśnie, że nie dało się grać, więc chyba z 9,5 zeszli na 8, a ostatecznie jak się okazało, że naprawdę jest problem z zalogowaniem, a żeby rozwiązać ten problem z obciążeniem serwerów, jej zdecydowało się po, zrezygnować z pewnych ustawień czy tam jakieś opcji gry, tak, żeby po prostu nie obciążać tych serwerów. Jedną z tych opcji chyba jest przyspieszenie czasu jakieś takie znaczne w grze, tak? że możesz się szybciej rozwijać swoje miasto. Nie musisz czekać, tak, że, że to nie jest tak. Ten... No to oni zeszli naprawdę do poziomu właśnie te 4 na 10, no co jest dużym, dużym, dużym spadkiem z 9,5. No to jest kiedy to, to jest stało po prostu na sam bruk. I e, co jest ciekawe, bo oni to tłumaczyli, że oni, oni nie robią ty, tych ocen dla tego, żeby, żeby się komuś przypodobać czy nie. Oni po prostu muszą reagować, bo w danym momencie ten produkt jest tyle warty. Tak? I ktoś musi być ostrzeżony, żeby przypadkiem nie kupił gry, która jest G warta, nie? Bo, no ale to, bo, bo to jest do dobre, tego słyszę, tylko to ta ta widzisz, tylko, jaki jest problem z tym. Ta prasa jest świetna, tylko że ten sam serwis, Polygon, wystawił innej takiej grze, równie kontrowersyjnej, maksymalną ocenę i tam, mimo problemów z serwerami, tej oceny w ogóle nie zmieniali. I to jest gra Diablo. I oni tam dali 10 na 10 i powiedzieli, że no, w przypadku Diablo, akad wiemy, że Blizzard jest tak genialną firmą, że oni wszystkie problemy jakiekolwiek mają i tak rozwiążą. I tak ta gra będzie patchowana, balansowana i tak dalej. więc ja... to Czyli taka bardzo amatorska recenzja no, z punktu mm. widzenia fana, a w zasadzie No właśnie, chodzi o to, że tu z jednej strony robią coś takiego, że ta, ta cena jest taka, taka zmienna, a tu jest prawda... Nie, no, ale to wiesz, nigdy nie można być konsekwentem. Jak się, to, to lepiej po prostu zacząć być konsekwentnym. no a kiedyś okay. musi być ten pierwszy raz, więc jakby co, to ja jestem za... Czy jest, no, podoba się, że tak ocena się spłynie. Tak, to znaczy że powinno po prostu być podkreślone, że to, po, po pierwsze wiadomo, że e, czasami ludzie na przykład wracają do jakichś gier albo kupują je później. Dobrze by było, żeby tam przy tej recenzji była po prostu data i adnotacja, że w, wtedy, kiedy gra wychodziła, czyli, te, czyli w, tym, w takim nie takim okresie, e, gra była kompletnie niegrywalna i tam taka ocena. Dokładnie. A koniec końców tak naprawdę powinni zrezygnować z ocen i po, ludzie powinni po prostu to znaczy to też jest tak, że jakby w ogóle nie można recenzować gier MMO w, w dniu premiery. albo No tak, Ten... bo serwery są albo puste, albo przepełnione. Tak, i jest pełno problemów związanych ze startem gier. Poza tym mnóstwo rzeczy jeszcze później wychodzi. Nie? Wiele kontentu, już tak użyję brzydkiego słowa, czyli tego co, co, co widzimy w tym świecie jest albo nieprzygotowane do końca, albo jeszcze właśnie coś się dopracowuje. Czasami się robi takie przestrzęsne starty, tak? No bo właściciel, czy tam wydawca ciśnie, ja już znam kilka takich startów, nie? Że, że one, one nie tyle, że były fal startami, ale raz były przekładane, ale później się okazało, że już nie można bardziej przekładać. Trzeba wydawać to, co się ma, bo inaczej będzie finansowa klapa. I, i, i... No i takie gry, powiedzmy, musiałaby mieć, ta ocena by się zmieniała jak w kalendoskopie, tak? Dzisiaj dziewiątka, jutro siódemka, po jutrze wyszedł jakiś patch, znowu ósemka i tak dalej. No można by troszeczkę oszalać, ale z drugiej strony to okej, okay, no jeśli ja w danym momencie chcę kupić grę, to w tym momencie, w którym ja chcę kupić grę, to ja sobie sprawdzam i taka i taka jest ocena tej gry, tak? Jakby stan faktyczny pokazuje, no ale mi się wydaje, że o ile to brzmi tak idealistycznie, to chyba nie jest do końca wykonalne. Że ta sytuacja z SimCity była taka, że to po prostu była potrzebna reakcja na to wszystkie, całe niezadowolenie. No ludzie zostawiali po jednej gniazdce na Amazonie. To jest taka próba buntu, jakaś taka niechęć do tego always on DRM. No Amazon w koniec, ale... koniec przecież wycofał tak naprawdę też ze sprzedaży, a to z tego powodu, że EA z kolei dosyć... się zachowało bardzo brzydko. Dlatego, że EA stwierdziło, że... bo ludzie chcieli po prostu zarobić pieniędzy. Za, za, za tego typu zabawę, no bo to, bo to jest żadna zabawa jeśli nie można pograć w dni premiery tudzież w ciągu nawet tygodnia od dnia premiery. No ale to, to w tylko, w że elektronicy nie... stwierdzili, że no refunds nie No bo nie da się cyfrowej takiej. Jak wiadomo, tak. wiadom, gier komputerowych, wideo, konsumenci nie obejmują żadne prawa konsumentów. Już no. powinniśmy to tego przyzwyczaić przez tyle lat. Tylko ile gra na Nikt płycie jest jeszcze do oddania w sklepie, to. Raczą to w żaden sposób nie przeszkadza, nie protestują przeciwko temu, więc nie rozumiem o co pretensje. Czy protestują, tylko że to się zwykle. Oni no, protestują. Główno protestują do mnie. Był problem z Diablo, Wchodzi kolejna gra, wychodzi StarCraft nowy, co robimy? Tu nie biegniemy do sklepu i wszyscy kupujemy. No, dlaczego by nie. General, Generalnie SimCity jest świetną grą, tak? Tylko, że jest problem taki, że nie możesz w nią zagrać. Że Miejscu... to rewelacja. No tak, ale no, nie jest świetną ale... grą. Powiem Ci jeszcze, nie, ja słyszałem, że jest świetną grą akurat. Nie, jest bardzo Czy znaczy, nie, no jest jasne, domy, natomiast, tak. natomiast w tym momencie, że tak powiem, to jest tak jak mnożenie przez zero. Liczby byś, jakikolwiek zajebista ta liczba by nie była, to i tak jak ją pomnożysz przez zero, to Ci tak. za zero. No, nie, sorry. Problem jest taki, że wyjdzie kolejna gra z Electronic Arts, nie wiem, kolejny ogromny tytuł, niech to będzie FIFA 2014, czy SimCity nie wiem, nowe SimCity 2, czy cokolwiek innego. będzie dokładnie ta sama afera, będzie dokładnie ten sam problem. I, i co się stanie? Ci sami ludzie, którzy... Pół godziny, nie wiem, pół godziny może przesadzam, ale trzy miesiące temu narzekali na grę SimCity w tym przypadku, pobiegną do sklepu, pobiegną do komputeru, ciągną kartę kredytową i karnie kupią grę. Tylko widzisz właśnie... Kupiłem grę zajebi się, o nie działa. Kurwa, nie działa, ludzie, skandal. Wystawi glaskę na Amazonie za trzy miesiące widzie Battlefield 5. Nie no oczywiście, że muszę kupić Battlefield 5, przecież nie kupię Battlefield 5. To będzie skandal. Kurwa, nie działa, jest DRM, to za górno. Ale później dwa, dwa tygodnie to... później wszystko pięknie, cudownie i ludzie kochają Battlefield 5. No. potem widzi Battlefield 6 znowu będzie tak samo. Gdyby klik... gracze byli konsumentami, a nie bandą uzależnionych od narkotyków pobiegli i powiedzieliby, powiedzieliby... dysbutowicie co? Nie, mówimy stop. Sorry, Electronic Guard. Walcie się. Ale widzisz, jaki, jest, kupujemy... problem, jaki jest problem z, z tym? To nie jest problem gr graczy, bo gracze, gracze w swojej masie są jak każde społeczeństwo w swojej masie. Spo każde społeczeństwo w swojej masie ma inteligencję orangutana. No i tyle. O nie obrazajmy tu... orangutanu. Ale widzisz, chodzi o to, że demokracja, niby to taki genialny usługi, ale przez to, że reprezentowana jest przez grupę ludzi, o różnym IQ, gdzie, gdzie nie wybiera się tego, co jest najlepsze, tylko to, co jest może najpopularniejsze w danym momencie i tak dalej, to pokazuje, że to, to można omotać, bo o rangu dana możesz bananem tam skusić i zmusić, do, tam nie zmusić, zachęcić do czegoś, tak tych ludzi możesz, prawda, tą marchewką na kił pokierować w danym kierunku. Tylko problem jest taki, że te wielkie firmy nie uczą się na błędach. Bo ja dam teraz przykład, ale możemy zostawić to Ale nie, chodzi o to, że SimCity, to jest ten problem, że EA no, zrobiło taki fuck-up, nie spojrzało, jak, jak, te, jak te sytuacje wyglądają przy premierach MMO. Przecież oni wypuścili całkiem udany. Start MMO tego Star Wars The Old Republic, i tam oni sobie wymyślili, że na przykład, nie wiem, wpuszczamy ludzi jakimiś takimi grupami, tak? Że najpierw ci, którzy kupili preordery, później ci, którzy kupili to, na przykład przestali sprzedawać grę, tam jakiś był limit tych. E, e, e, ilość powiedzmy gier w cyfrowej dystrybucji była ograniczona. Wszystko po to, żeby nie przeciążyć serweru, żeby tak to, to wszystko płynnie było i to jakoś im wyszło, tak? I, I czemu jej nie, nie, nie zapomniała. A to że... inny dział, to robił. To robił tam inny dział, to był to inaczej. Widzisz, jaki jest przykład? Firma... Z, z Blizzardem. Z Blizzardem była sytuacja z Diablo tragiczna. Nie przewidzieli, że, on, że będzie gra taka popularna. No, rzeczywiście. Yy, ale teraz wyszedł dodatek yy, do Star, yy, StarCrafta 2 Heart, yy, Heart of the Swarm. I też się zastanawiałem, jak to będzie wyglądać. No, gra jest, yy, jest, yy, nie, nie wymaga... Znaczy nie grasz na serwerze, tak? Że to nie ma takiej konstrukcji. Ja MMO jednak yy, grasz jednak na swoim komputerze, ale mimo wszystko musisz się zalogować do systemu. Musisz ściągnąć klienta, czy tam jakiś, czy ewentualnie zainstalować go z płyty, ale cały czas się jednak łączę z internetem. Ale absolutnie nie było żadnego problemu z połączeniem. Co, co jeszcze? Ten klient, który, który instaluje, żeby włączyć grę, no oni go dopracowali moim zdaniem do perfekcji. Znaczy może perfekcja to jest złe słowo, ale naprawdę teraz... Yy, choć sama gra waży 12 giga, czy tam nawet więcej o 14, tak? Już po ściągnięciu chyba jednego czy dwóch giga możesz zacząć grać. Reszta się po prostu w tle może ściągać, to, to wszystko jakby płynie. Po prostu ja po wbiciu klucza, ściągnięciu klienta i tak dalej, momentalnie właściwie, nie wiem, 20 minut później już mogłem sobie grać spokojnie, nie było żadnego problemu. Żadnych, żadnego serwera, którym, obciążonego, który bym wyskakiwał z błędem i tak dalej, więc mi się wydaje, że gdyby wycią ludzie wyciągali wnioski, tak? Ci, ci, którzy kierują tymi premierami, to ff, nie wiem, no nie byłoby takich tych. No bo jak można było prze nie przewidzieć, że SimCity będzie popularne. Co, ja mówię ci, moim zdaniem zdaniem jest po graczy i, i, i sorry, Gracze są po prostu zachowują się jak uzależnieni od heroiny yy, kompletnie, nie wiem narkomani najgorszego sortu. No ale jak na przykład ktoś, ktoś chodzi do kina na filmy, to też mówi, że to, są, to, to jest narkoman, że kinoman to jest narkoman. Nie no, ktoś idzie do kina na film. Ale wiesz, można być, można być kinomanem, ale można być też uzależnionym od kina, narkomanem, chorym człowiekiem, który nie myśli, co robi. Jeśli, by kino, jeśli nagle by się okazało, że kina robią takie same, stosują praktyki, jak wydawcy, gier, to wyjątkowicie, że kina byłyby puste. Mm -hmm. Nie no i żeby żeby było śmieszniej, to ja mam przykład, że tak powiem, na, na, na podparcie tej tezy, ponieważ ostatnio w Polsce liczba reklam jest tak horrendalna przed seansem, przed, przed że w niektórych kinach dochodzi to nawet do 40 minut. A cenie biletu 20 się prostu... i a i więcej, prawda? No, ale Albo więcej, tak. I ludzie po prostu w pewnym momencie zaczęli się buntować. I Nawet już widziałem chyba ze dwie grupy na Facebooku takie, które się umawiają, że jak, jak, jak idą do jakikolwiek multiplexu na, na, na jakiś film kasowy, którego się nie da obejrzeć w mniejszym kinie, bo go nie ma, to przychodzą, to wchodzą na przykład 20-30 minut później, żeby nie oglądać tego syfu. Także, także coś tam, się, coś no tam pytanie, się dzieje. Ale jest to niczym porównywalne do tego, co na przykład robi elektroniczny że idziesz, kupujesz bilet do kina, przychodzisz do kina i ci w kinie, co, przyjdź za dwa tygodnie, to wtedy będziesz mógł obejrzeć ten film, bo teraz nie możesz obejrzeć tego filmu. I, aha, i nie ma refundów, spadaj, wyjdź. On, proszę, opuść się. Natomiast, bo tu już jest następna grupa, tam 600 osób, która czeka, żeby wejść, posiedzieć 10 minut na sali i my ich wyprosimy, żeby przyjść tam w przyszłym wiem, za tydzień, za dwa, jak będzie działać. Stary, no przecież nie skończyłoby się tak. Kino musiałoby wrzucić pieniądze, byłaby z tego powodu afera, takie kino pewnie by był upadł. W przypadku graczy jest, a no okej, ja ja za dwa tygodnie, grałam, to będzie fajnie, będzie super. No właśnie, znaczy... Zaczy, mi się no. wydaje, że, że twórcy też, znaczy, że, że, że, że wydawcy się nie uczą na błędach, bo oni się nie chcą uczyć. To znaczy, oni, Ale nie oni dobrze wiedzą. Oni, ja oni wiedzą. dobrze wiedzą, że to i tak właśnie, tak jak mówisz, że to przejdzie, dlatego że słuchajcie. Na no, przykład takich przypadków już było mnóstwo. Był chociażby przypadek z Assassin's Creed, tak, dwójką. Dokładnie. A przecież to nie są przypadki jakieś tajne, i to właśnie jak najśmieszniejsze To jest to, że, że to nie jest kwestia Takiego podejścia jak w grach MMO, bo to tak naprawdę Nie ma żadnego znaczenia, dlatego, że w grę MMO Mimo wszystko, tam owszem jest duża grupa osób Ale to jest wybrana grupa osób Co innego jak, jak miłośnicy MMO Grają w takie grę, a co innego jak ci nagle Kurde miliard graczy grających tylko w singla Próbuje się połączyć z serwerem Uwierzytelniającym, cokolwiek To jest zupełnie, zupełnie inna sprawa, także a ja bym tego nie porównywał w ten sposób, natomiast mi się wydaje, że twórcy, znaczy twórcy, twórcy, wydawcy mają takie typu spoko, jakoś to będzie, na jak się zamkną, to będzie... to się ja już, ja już Ci mówiłem to samo do kiedyś, dawno temu, jak pracowałem w jednej firmie telekomunikacyjnej, to ja tam pracowałem w okresie późny październik, do wczesnej wiosny. Mhm. I jak zwykle przyszedł okres świąt, w sylwester. W jak co roku sieć padała zapchana, mhm. na maksa zapchana. Tak. Tak, wiadomo, że trzeba by tu kogoś wysłać, a sam profesor się o północy, to jest niemożliwe. Hmm. Doskonale wszyscy wiedzieli, co się dzieje, wiadomo było, o co a chodzi. chodzi. O nie, no, odpowiedź była bardzo prosta. Nie, to się nie opłaca z jedna noc w roku, ludzie się, ludzie się przyzwyczaili. No tak, tylko że zauważ, że akurat ja przez, przez ostatnich kilka lat ale nie miałem tego problemu. Oni to rozwiązali, ten problem, tak? że już teraz nie, nie, nie ma... Jednak dało się, tylko Nie, że... No, że problem się w końcu rozwiązał, ale problem się rozwiązał bardziej sam. Tak. Po prostu, wiesz, sieć, sieć, sieć została rozbudowana niejako, ona miała taki naturalny, wiesz, wzrost, taki organiczny tak. wzrost, bo po prostu było coraz więcej klientów, coraz więcej klientów, coraz tak. więcej klientów, klientów i się trzeba było i tak rozbudować. I ona się rozbudowała już tego problemu nie ma, ale ten problem zniknął nie dlatego, że, że ktoś siedzi, o, tu jest problem, trzeba go poprawić. Ktoś stwierdził, no jest problem, ale.. <śmiech> To, ale to jest, taka coś... de facto, to jest takie zjawisko dosyć powszechne. Znaczy tutaj jakby zadecydowała mentalność takiego typowego providera internetowego. To znaczy mamy jakąś tam przepustowość, ale, ale zawsze sprzedajemy z górką, bo i tak nigdy nie będzie maksymalnego obciążenia tych łączn. Dokładnie, dokładnie. A dokładnie. jak będzie, no, no to spoko, no to się wypnie wszystko na parę minut czy tam na parę godzin. Nie wiem, jak, jak jest w Polsce sytuacja, na przykład w chyba, czy jestem przekonany, że UPC należy do jednym z najpopularniejszych teraz dostawców internetu. Oni, oni doskonale wiedzą, że ich, ich łącza są przeciążone, szczególnie w godzinach powiedzmy szczytu, jak to tak nazwę, czyli gdzieś tam może nie wiem, od piątej, szóstej, gdzieś tam do ósmej, no to właściwie... Czy I tak to są szybkie łącza, tak? Ale, ale widać po prostu ten spadek prędkości. Ale oni przecież nic nie zrobią z tym. tak? Oni, oni będą wpychać tych ludzi wszystkich na te obciążone, bo im się nie opłaca yy, cokolwiek inwestować dodatkowo, tak? No oczywiście, że nie. Tylko, że wiesz, dostajesz, wiesz, tak naprawdę wiesz, u mnie, u mnie skończy, na tak. Ja mam łącze 150 mega, ono mi spada w kośniach już do 130, no do 110 czasem, do 100. Mm -hmm. Co robić? Do problem problem ludzi, tak. Ja widzę problem taki, że zamiast, znaczy, dlaczego te firmy wymagają od nas, żebyśmy mieli, kurczę, maszyny, które są w stanie, nie wiem renderować rzeczy, które na przykład kiedyś, wiesz, na, na komputerze teraz, który my mamy w domu, w PC-cie, moglibyśmy zrobić park renderować wszystkie dinozaury, które wyrenderowali w, na jakichś farmach w, 90, w latach 90. Teraz możemy to zrobić na komputerze w domu. Dlaczego oni nie chcą, żebyśmy jednak korzystali z tej mocy naszych komputerów, tylko wydają pieniądze na te swoje serwery chmurowe, tyle pieniędzy, bo jednak, żeby utrzymać tą infrastrukturę tych wszystkich always on DRM-ów, no to nie muszą dużo pieniędzy Płaci. No, to, co na przykład moim zdaniem pogrążyło online, to nie było to, że było mało klientów, bo to jest jedna rzecz. Ale rzecz, czeka, to... czeka, czeka, co ty mówisz, online już zdechło? Nie, ale zdycha powoli. Niestety. No, już próbuję, dawaj, no a Nie pamiętasz, że była ta sytuacja, co twórca, twórca, twórca online musiał się po prostu pożegnać z firmą i stracił wszystko. Jakaś to, jakiś tam syndyk to przejął, który, który po prostu teraz to, to utrzymuje, ale to. Ja chciałbym poszukać jakiegoś starego naszego podcastu i mówić, że tak to się skończy. Mhm. Znaczy, wiesz, to, to, to jeszcze istnieje. Dla, dla, dla użytkownika takiego jak ja, ty, Piotrek, nie? To, to nie ma różnicy, bo to działa, tak? Ale chodzi o samo to, jak, jak to wygląda od tej drugiej strony: że inwestowanie naprawdę w przyszłościową rzecz, kiedy to tyle kosztuje, żeby utrzymać tą infrastrukturę, no, powinno przynajmniej budzić jakieś, jakieś zastrzeżenia w odbyłości. I na przykład to, co robi PlayStation, tak, Sony z PlayStation 4. No oni sobie de facto kupili gajka. Tak, tylko prosty, że to tak są tak piękne, na... piękne yy, zapowiedzi, jakieś takie yy, trochę sprzedawanie bajek, bo, bo ja nie wiem, czy to wszystko będzie tak działać, jak oni zapowiadają, czy na przykład rzeczywiście będziemy mogli streamować z własnej, yy, czy zamienić nasz, naszą konsolę w taki serwer streamujący, który wyświetla obraz, od razu go kompresuje bez większej straty jakości i bez yy, opóźnienia, żeby ktoś inny na przykład po drugiej stronie globu mógł sterować postacie w naszej grze, bo to wszystko ma tak wyglądać. No to jest, to jest. To są rzeczy, które mi się wydaje, że oni po prostu gdzieś finansowo, Chyba myślą, że za, za, za 2-3 lata, kiedy to może rzeczywiście naprawdę działać, wszystko będzie tak tanie, że to będzie możliwe. No nie wiem, czy tak będzie, no ale to by po prostu zastanawia, no, ale nie wiem, ja też się boję, że mi ciśnienie się podobie, podniesie od takich rzeczy. Może coś miłego, coś miłego powiemy teraz, panowie. Jakiś taki... Jest i jest śnieg za oknem. No właśnie. Nieprawda. Jest Święta, słonecz... wielkanocna napada. Ale co ty mówisz, jest pięknie? Znaczy Pernal mówi, było, że jest pięknie, jest pięknie śnieg. Jest ale 3-4 dni temu był, był śnieg w Irlandii i ludzie po prostu y, zaczęli robić zdjęcia i zgubili, tak? Stawiać na Facebooka i... Gdzie był śnieg? Nie wiedziałem żadnego śniegu. Znaczy no, jakbyś śnieg czasami wyszedł ze swojej... Hmm, bo... ja, ja wczoraj pływałem w morzu. Wczoraj nie godzinie, było, ale... O godzinie 13. Chyba no i... w poniedziałek był śnieg. Nie w poniedziałek, tylko w środę wpływają. No to w poniedziałek widzisz, był śnieg, było szaro. Ja widziałem chyba we wtorek zdjęcia ze, ze, ze Szkocji, z tego zamku, z I było właśnie lekko ośnieżony. Fajnie to wygląda. I, i, co, I co teraz powiecie na temat tego globalnego ocieplenia? A, a no właśnie, globalne ocieplenie. Ale to jest Fajne, dla mnie ale... śmieszne, bo im, im więcej jest takich sytuacji, tym, tym, tym po prostu ludzie, którzy... Panżą to, to globalne ocieplenie mają... O... Ale wiesz, ja, ja tam też że ktoś kiedyś powiedział, że to będzie tak, że tam, gdzie jest ciepło, będzie cieple, tam, gdzie jest zimno, będzie zimniej. Mm. Nie, by tak działało to globalne ocieplenie, ten, ten gaz cieplany, no, ale wiesz, ostatnio patrzyłem na te, na te, na te plenozy pogody, tak. Szwagierka moja mieszka w Neapolu, gdzie zwykle o tej porze roku jest już tam plus 25, dzisiaj miałam 6 stopni w plusie, mm. nie? No okej, okay, to no może nie wszędzie, gdzie jest cieplej, zrobi się cieplej, tylko gdzieś w niektórych miejscach rozmawiałem z kumplem z Teksasu, tam gdzie zwykle o tej porze roku mają już koniec około 24, w nocy mieli minus 6, wczoraj mieli 8 w plusie. Mhm. Mówię, okej, okay, może po prostu jest, może północna półkula ma Wiesz, że po prostu gorze, zrobiłeś niesamowite wana. badanie, jakiś wywiad z Nie, badanie nie ja zrobiłem, niesamowite, ale spojrzałem na parę i że do końca tak to jest. Mhm. Ale nie, ja, ja, ja gdzieś tam y, y, obiło mi się, ale niestety nie, nie mogę tutaj przywołać tego źródła, więc możecie to tak puścić trochę mimo uszu, ale... Gdzieś tam podobno jednak człowiek wcale nie wpływa na, na to. Tylko, ja czy... że to są jakieś plamy na słońcu bardziej. Wiesz co, jakieś czytałem, nie wiem, ale to jest, też nie wiem, ale to jest prawda. Wiesz przeczytałem, że jedna, jedna porządna emisja była erupcja wulkanu wywłóżcza tyle CO2, co przemysł samochodowy chyba dwóch lat. Tak, tak, tak, tak. czytałem czy... kiedyś, plus jeszcze ten, plus ale... jeszcze czy... kiedyś widziałem taki program bodajże na Discovery, to oczywiście popularno naukowy, więc też może nie można tego traktować tak do końca poważnie, ale, ale tam z kolei była taka teza, że my tak naprawdę jesteśmy pomiędzy dwiema epokami lodowcowymi, ten na rozwój naszej cywilizacji. I teraz zmierzamy w kierunku drugiej. Oczywiście to, to jest taki zak zakres, że, że to jest tam, nie wiem, 20 tysięcy lat, czy lepiej, czy... Tak. 50 tysięcy, tak? Ale no generalnie wszystko idzie aż w kierunku kolejnego zlodowacenia, a nie, a nie odwrotnie. No, wiesz... tym jak będziemy do Szwecji jeździć z tankami, znaczy wy będziecie do Szwecji jeździć z tankami, a my do Szkocji będziemy na tych na nartach śmigać, to znaczy, że ktoś się myli. Ale kiedyś Wtedy, to można było przejść, tak? Ze Szwecji do Polski. Tak, tak. Lodem. W, w, w XVII wieku, zdaje się. No, tak. Przecież w XVII wieku dostawiali stawiali gdzieś tam na, na Bałtyku, nie? Normą było, nice. tak. Ale no, mnie to po prostu śmieszy, jak... jak na przykład, nie wiem, to w, w Europie to jest, bo akurat w Stanach tam się zachowuje ten ziel tam nikt nie nakłada jakichś takich horrendalnych limitów CO2, żeby, żeby dobić po prostu przemysł własny, tylko oni po prostu, wiesz, gdzieś, gdzieś te wszystkie kioto... Też musisz, i tak. mieć komisja europejska, tak? musisz mieć Komisję Europejską, która ci powie, że pomidor to nie jest no tak, ale warzywo albo taki ślimak, to nie jest. Tak, Widziałem ostatni obrazek, który ilustruje, jak działa wiesz, Komisja że Europejska. Mnie, że, że, że przeciętny ten, że przeciętny samochód amerykański pali Sporo. 30 litrów paliwa. No, ale ale e, taki obrazek widziałem e, a propos komisji, właśnie europejskich, że tam się tworzy miejsca pracy pod, w ten sposób, że się wymyśla nie? Nowych, no, nowe jednostki, jakieś nowych, nowe działy, które mają się czymś zająć. I e, tam na obrazku chyba było, były dzieci, które się usiadały na huśtawce. Przyszli panowie z, z komisji europejskiej, powiedzieli, że huśtawka jest niebezpieczna, i oni muszą wprowadzić te swoje normy, obcięli po prostu huśtawkę siedzenie po prostu leżało na ziemi, teraz można się huśtać, teraz jest bezpieczna, nie spadnie się z huśtawki. Panowie, bardzo ważna gra, bardzo ważna premiera, powiem to po polsku, bo jestem Polakiem, myślę po polsku Tomb Raider. <tum> -rider. Tomb Raider, ale my jesteśmy w Polsce, mówimy Tomb Raider. I... Czy może ty jesteś w Polsce, stary? ja patrzę to, nie jestem w Polsce. Ja jestem sercem w Polsce, tak, rzeczywiście ciałem jest troszeczkę tak, 3000 km. kilometrów no, no, no przy, przy wniosku, bo wiem, że często, często jest wyżej niż cała reszta polska, czy tysiące do są. No, ja bym w, w, w linii mówię tak gdzieś, ten. Prześrodek. No, ale leż w Ninji, proszę nie są. Tak, nie łukiem. W każdym razie. No, czyli to łukiem przez Moskwę chyba wrócą 60 km tak, Ale w każdym razie wszyscy zagraliśmy w, w Tomb Raidera, tego nowego. I wszyscy przeszliśmy. Przeszliśmy wszyscy. I... No tak, I Ja, ja mówię, ja, mi się nawet tak spodobało, że jeszcze teraz nawet grałem, żeby parę znajdziek sobie tam poodblokowywać. Więc tak, od razu kawa na ławę, żeby już tak troszeczkę oczyścić tą atmosferę. Komu się Tom Raider Nowy tutaj w naszym gronie podoba? Mnie się podoba. Piotrze? Mieszane No ja powiem, że mi się podoba. Nie, nie powiem, że to jest jakaś najlepsza gra w tym gram, ale rzeczywiście mi się no nie, nie jest, oczywiście, że nie jest, ale jest jest fajna w tym, czym jest, no. To mm. ty może zacznij, zacznijmy od Piotka. piotrze. dlaczego nie uważasz, że to jest najlepsza gra, w jaką grałeś w miesiącu marcu? <śmiech> Wiesz co, w miesiącu, czekaj, co ja grałem jeszcze w miesiącu marcu? Ewentualnie nie, to nie, nie marcu, jest gra co, nie? roku. Do, do, do tego nie, no gra roku to na pewno nie jest. Nie, no nie, gra... to, by było, to jest przesada. To nie jest to gra jest roku, przesada. nigdy nie będzie. Um, to jest to... gra, która moim zdaniem ma problem ze swoją własną tożsamością, to znaczy... Um, mm, Problem, dla mnie jest problem, żeby ocenić ją zarówno jako, jako, znaczy inaczej. Problem jest, żeby ją ocenić dobrze. Ciężko będzie ją ocenić dobrze. Zarówno jako gra, która jest restartem, czyli bez żadnych nawiązań do serii, a w sumie chyba jeszcze gorzej, gdy, gdy traktuje się to jako kolejną część Tomb Raidera. Mhm. Bo w tym drugim przypadku ta gra jest mało Tomb Raiderowa. Znaczy ta gra, ta gra nie ma klimatu przygodowego, to już jest taki klimat, nie wiem, survival horror, tam się pojawiają klimaty gore plus właśnie takie... Ale właśnie... Znaczy to jest fakt, że, to, że ta gra z od, ale... odchodzi od tego klasycznego modelu Tomb Raidera, gdzie wspinamy się po jakichś kładkach. Ale właśnie, ale wiesz, ja się tym też zgadzam, ale to jest że właśnie tak ewoluowała postać Larry Croft. Mm -hmm. Sorry, wypuśili dwa filmy, w których ja dalej... Ja nie oglądałem Larry... żadnego, więc ja nie mam żadnego Good, Good for no, you. Good for you. To Angelina Jolie Oscar za Gary zrobili, nie, że, za ci... że Lara Croft z z tej platformówki de facto, którą była w pierwszej częściach, została ewoluowana w typowy action hero. No, taka jest prawda, to już nie jest Lara Croft. Mm -hmm. W dzisiejszej publiczności po Lara Croft to już nie jest bohaterka platformówki z cyckami i warkoczem, tylko to jest normalniejsza w świecie action hero, która biega z jakby, Czyli to jest konsekwencja filmów, tak? I moim zdaniem to tak było. Tak ja to, ja ja to, to nie jest, to nie to nie jest, to jest konsekwencja tam... filmów, to jest po prostu reboot. Robimy grę, która by była dopasowana do gustów tak. tego pokolenia graczy, który powiedzmy teraz dominuje. Czy i no, ale ale tak jeśli bierzemy to jako reboot, jako grę w miarę nowoczesną, to, tak, to ona jest zastraszająco wtórna, dlatego że um, ja nie grałem akurat w Uncharted, mi się tak gra bardziej kojarzy z Assassin's Creed'em, jeśli chodzi o budowę otoczenia. Znaczy Mamy otoczenie, które wygląda na przykład, jak realistyczne. Przepraszam, że ci słowo, Piotrze, z, z Batmanem, Arkham Asylum. Nie, tutaj raczej nie, bo ta konwencja, tutaj ta konwencja jest taka, taka, taka gotycko-komiksowa i tutaj jednak... A czyli bardziej jest mi o mechanikę niż, niż o oprawę. Tak. Nie, no ale to poczekaj okay. chwilę. Mi chodzi o grafikę Aha, właśnie same. versus mechanikę. To jest coś takiego jak w Assassin's Creed, czyli masz w miarę realistycznie przedstawione przestrzenie, natomiast koniec końców okazuje się, że one tak naprawdę udają realistyczne, dlatego że um, powiedzmy, o ile ten las na początku jeszcze jakoś wygląda, tak później to, to są tak naprawdę te wzgórza, te, te klify i później to wybrzeże. To jest taka platformówka typu Mario 3D która, która w zasadzie bardziej udaje takie środowisko, bo tak naprawdę nikt poza tobą i paroma wrogami w niektórych miejscach nie jest się w stanie poruszać po tym środowisku. Zauważcie, że na przykład te wszystkie postacie z całej tej załogi nigdy za na, z nami nigdzie nie idą, nie przemierzają żadnych e, żadnych lokacji, a to dlatego, że to byłoby prawdopodobnie niemożliwe dla innego, no tylko kogoś się, tak, się z, z, z i tak dalej. Z, z ideą Lary jako takiego samotnego wilka, który, który wszystko robi sam, sama, sama, sama, tak? te, te postacie i ta cała w ogóle fabuła tylko była dodana jako, jako tło, żeby po prostu żeby to było coś więcej, bo zauważcie, że poprzednie części Tomb Raidera, one wcale nie miały jakiejś takiej bogatej fabuły, ta fabuła była w nie marginalnie tak, iść z punktu B, z, z punktu A do punktu X przez punkty BCDF, tak. GM, whatever, znajdź przedmioty i tyle. Tak, tak, tak. O, i uratowałeś, a, i przy okazji uratowałeś świat i w ogóle od paranormalnych, tam naturalnych wydarzeń, o, Happy Days. Natomiast więc dla mnie, moim zdaniem, Tomb Raider to jest po prostu raz, że ewolucja Larry Croft właśnie z tego Super Mario do action hero, bo właśnie tak sorry, tak, moim zdaniem Lara Croft przeszła taką drogę, no to jest. Ona jest znana nie tylko ze świata gier, ale też tak, że są filmy, są figurki, jest w całej popunkturze, komiksy, cudawianki. Jest to action hero taki jak, nie wiem, John Rambo może. No może przesadzam, ale wiadomo o co chodzi. No tak, ale to właśnie zmierza w kierunku raczej Johna Rambo niż na przykład tak, Indiana, tak, tak, Jonesa. Tak, tak. Niż Indiana Jonesa. Tak, tak, dokładnie. I to na przykład plus... jako jakiegoś tam może nie fana, ja tam nie grałem za dużo tego, w, te, w, te, w tą serię. W zasadzie kojarzę chyba tylko dwie gry, z czego Leg Legend najcieplej. Czyli znaczy, taką raczej nieulubioną przez fanów. No ona no, była specyzną, taka najbardziej yy, w stronę właśnie takiej więcej akcji, mniej zagadek, to, to, to fakt. Chyba tak. Mi to się kojarzyło z takim typowym kinem przygodowym mimo wszystko. Natomiast e, natomiast właśnie m, natomiast tutaj to właśnie jest tak jak mówisz, bardziej to jest John Rambo niż, niż Indiana Jones tak. I na przykład I... mi się to średnia podoba. Do tego jest właśnie po posypane, to wszystko jest Uncharted. Bo to dla mnie jest taki właśnie w z z zyskami, nawet nie spójrzysz. No, w ogóle spodniak. nie pamiętam, czy ty, czy Damian powiedzieliście, że, że w to jest jeszcze więcej strzelania. Ale... Ja troszeczkę ubolewam, że jak na przykład Assassin's Creed, szczególnie Brotherhood, gdzie, gdzie, gdzie wchodzimy w te takie lokacje, które są jakby Zamkniętymi przestrzeniami, gdzie musimy gdzieś skakać, po różnych platformach, gdzieś tam jakieś dźwignie przedstawić, jest no bardziej tomb raiderowy, niż, niż na przykład ten nowy tomb Bo ten nowy tomb raider. Tak, tak, tak. Grobowce tak, tak, są. Tak, tak. Sprowadzają się do jednej zagadki środowiskowej, którą musimy rozwiązać. I tych grobowców nie ma wcale dużo. Ja, prawdopodobnie nie wiem, jest. z 6, 7, 8, może coś takiego. Coś takiego. W momencie, kiedy wchodzisz do takiego grobowca, jesteś w stanie szybko, jednym tam ruchem ogarnąć całe to pomieszczenie i. Do tej jednej zagadki, którą musisz rozwiązać, sprowadza się całe, powiedzmy, najechanie na ten grobowca, tak? Splądrowanie tego grobowca. I, i tyle. A w, w, poprzednim, w poprzednich częściach Tomb Raidera to jednak, to był taki proces, że czasami z jednego punktu mapy, w lokacji, do drugiego punktu lokacji przenosiło się, nie wiem, korbę jakąś, czy dźwignię, żeby jakiś mechanizm uruchomić i to naprawdę było coś, co to nawet nie musiało być przenoszenie, czy po prostu taka zagadka miała ileś tam etapów, tak, wiem, dwa czy tak. trzy i na przykład otwarcie drzwi z jednej lokacji do drugiej potrafiło zająć 15 tak. minut. No może przesadzam z 15, może z tutaj. 10. Natomiast tutaj, tutaj jest tak, że po prostu jest jedna zagadka oparta na fizyce, przechodzisz jakieś tam pomieszczenie i jesteś i to tak. już koniec. To jest de facto taka, um, nie wiem jak to na... No to, to się kojarzy właśnie z Assassin's Creedem, przy czym, przy czym, przy czym no to w te, te, te takie sekretne lochy, zamki, czy coś takiego, tak jak były na przykład w dwójce, Um, czy tam podziemia jakieś takie, czy tam się te, te takie starożytne podziemia um, asasynów, już nie pamiętam jak to się nazywało dokładnie. Jakieś tych też kupać. Generalnie to było, do, to, to było znacznie dłuższe niż te grobowce. Z drugiej strony ja się na przykład zastanawiam, ale mówię, ja na przykład nie lubię Assassin's Creed, bo mi, że tak powiem, mózg zaczyna wariować w momencie, kiedy widzę ten cały wysiłek włożony właśnie w oddanie w miarę realistycznego środowiska, na którym ustawia się wszelkiego rodzaju znajdki, zabawki i zagadki metodą rodem właśnie z, nie wiem, gier na Nintendo 64 albo coś takiego. Tutaj mamy to samo, to znaczy mamy tak naprawdę trzy typy pojemników, że tak powiem, trzy typy skrzynek, mhm. tak? to jest ten sam model. On jest zawsze ustawiony arbitralnie na środku, podświetlony, jeszcze zazwyczaj stoi na jakiejś skrzycze. Nie zawsze jest. Że, przepraszam Cię, że Ci wyjdzie do słowa, ale czasami jest w trawie i tak dalej, tylko że widzisz, gra ma tą mechanikę dodatkową, że możesz odkryć jedną rzecz, która Ci podświetla jakby miejsca tych wszystkich przedmiotów, więc znalezienie no wszystkich zna sensu. znajdziek nie stanowi takiego problemu, jak na przykład... Te... No i właśnie to jest bez sensu, bo, bo to nie, że tak powiem, nie, nie polegasz na swoim własnym zmyśle obserwacji, bo na przykład masz, masz jest tam taki, taki um, cały zestaw niedorzecznych znajdziek pod tytułem GPS Caches, które de facto chyba to nic nie daje, oprócz tego, że możesz znaleźć, że na każdej mapie jest ich chyba z 15. Tak. To, czy część z nich jest tak poukrywana, że one po prostu leżą w gęstej trawie i nie jesteś w stanie tego dojrzeć gołym okiem. Więc musisz korzystać z tego Eagle Vision. Znaczy, przepraszam, Survivor Instinct, który notabene jest w wykroju tak. Assassin's Creed. A. Wygląda niemal dokładnie tak samo. Mm, żeby, żeby w ogóle coś znaleźć. więc Dla mnie to, to się... Że tak powiem, dla mnie to jest bezcelowe, tak? Po co, po co wprowadzać coś takiego, skoro i tak automatycznie trzeba korzystać z tego, a nie z własnych umiejętności wyszukiwania. A z kolei wszystkie, wszystkie pozostałe skrzynki są umieszczone, w ogóle wszystkie rzeczy w tej grze, listy, audiologii i tak dalej, i tak dalej, to nie są rzeczy, które są umieszczone dlatego, że na przykład one rzeczywiście mogły tam być, tylko po prostu to jest jak na jakimś tam kolejnym etapie, więc wszystkie takie elementy typu właśnie znajdźki. Wszystkie te rzeczy do czytania, do oglądania... Te ja bym te rzeczy, to, wiesz, tłumaczył a... troszeczkę inaczej. Ja bym, ja, bym, ja bym to nawet był w stanie fabularnie uzasadnić, tak? bo ci, no bo ci rozbitkowie, prawda, oni te, te wszystkie rzeczy gdzieś są porzucane i ci inni, oni to wszystko pozbierali i gdzieś tam w różnych miejscach ktoś tam to miał, sobie tam trzymano, nie, w tym swojej chace. To jest na... jakieś fabuły to wynika, bo tam nie ma... To, nie, to właśnie... to, są, to są wszystko takie jak ze wyjęte e, fragmenty, które nie mają, że tak powiem... Zresztą cały ten świat jest tak zbudowany, tak, że, on, że to jest tylko otoczka, że to nie ma jakiegoś realnego przełożenia na cokolwiek, a tylko to po prostu jest system platform, na które się musi, możesz spinać, po których się możesz poruszać. A to tylko tak wygląda, to jest pomalowane w las, w klify i tak dalej. I to samo jest właśnie z tymi przedmiotami. One nie mają żadnego um, jakiegoś takiego realnego kontekstu. One są w jakieś tam. on wszystko oczywiście ładnie wygląda, jest dobrze świetlone i tak dalej. Natomiast że tak powiem, to nie ma. Um, że te wszystkie notatki są umieszczone na przykład w tak dziwnych miejscach. Nie wiem, ostatnie jakieś tam uwagi od Whitmana, tego, tego głównego archeologa, który jest z zwykłym chuchrem w okularach paroletnim są umieszczone na takich e, szczytach, wzgórzach i, i miejscach, które wymagają niesamowitej akrobacji, że to po prostu niemożliwe, znaczy że wiatr to je porwał czy coś. No nie, no te burze. No, to... Ale, to, ale no wiem, no to jest, generalnie jest, jest to, tak. że tak powiem, zupełnie oderwane od rzeczywistości. I na przykład, no jak dla mnie, to jest, to jest jakiś czy tam problem. To tak? znaczy, nie ja wiem, ja tego... Czy mi to też, też nie przeszkadzało. Bo przede wszystkim tego nawet nie zbierałem. A znaczy ja to zbierałem no to trudne, i... i ja nie kompletnie to zbierałem, zdałem, jak w każdej no jednej... Dobrze, bo to olewam to, to zawsze w, w... w... w... w... w GTA. No czy znaczy, wiesz, no w GTA to moim to... zdaniem były absurdalne tam rzeczy, wiesz. Zabij stopi, ale dla mnie tu nie dochodzi, chodzi ci po prostu na takie rzeczy... w świecie olewam. Mam tego głęboko boku gdzieś. Nie zbieram, nie chcę mi się. Nie interesują mnie. I nie przeszkadzają mi one. Czy one są, czy nie. To co Piotr zauważył nawet, że ten Eagle Vision, czyli tutaj to się nazywa ten y, Survival Instinct, no to jest żywcem przeniesione z Assassin's Creed'a i tych elementów zapożyczonych z innych gier to, to jest na pęczki i po prostu ten nowy no to Tomb Raider to... jest, jest no. jakby dzieckiem wielu ojców, wielu matek. tak? Assassin's Creed, no, wiecie, to... tak. On, trochę oryginalnego Tomb Raidera. Batman. Trochę Tomb Raider, trochę Assassin's Creed, trochę Uncharted. Przecież Gears of War trochę gizowol, tak. bo gra była zrobiona po to, żeby młode pokolenie, no, nie wiem, które wzrosło na, tego, na tych grach, mogło to się To by się... po prostu dobrze przekonsultowana produkcja, tak? że byli jacyś specjalisti, że... co się teraz sprzedaje. A nie, jak że, że, że weźmiesz, grę opartą na starym Tomb Raiderze, dla paru starów dziadów, którzy tam są rozgryzają, jakieś przecież się, przecież oni nie sprzedają. Tak, sprzeda. to jest właśnie z kwestia tego, jak, jak poprzednie części, te ostatnie części Tomb Raidera się sprzedały. Czy one odniosły Relatywnie duży sukces. Ale to nie ma... no być może to... tak, być może nie. A to ten, Nie, moim no zdaniem, osiągnęły umiarkowany sukces. Underworld z strony... jest naprawdę bardzo dobrą grą, ale wiem, ona... to, to, to nie są te lata świetności, gdzie wiesz, YouTube zaprasza larę Crow na, na, na trasę koncertową swoją, tak? No, no, no, no. To, jest, to jest zupełnie inne czasy. Po prostu ten nowy Tomb Raider jest grą zrobioną rzemieślniczo, właśnie, tak zaprojektowaną po to, żeby one te według. Pewnych osób, projektantów gry no wchodziła w te, w te gusty ludzi tej, tego pokolenia graczy, bazując no z i tego. Wchodzi, tak, no, i ja, ja powiem, że tak, oczywiście to się sprzedaż im się udało. Sprzedasz tą Raider 3, gdzie to widziałem, 600 tysięcy sztuk na dwie konsole, no. Nie, no to jest. To jest no Tomb Raider się bardzo dobrze sprzedaje. W tym momencie jednak to, co jednak odłóżmy na przykład sprzedaż, nie? W tym, na bok, ale samą grę. Ja, ja powiem tak, że mnie to za pożyczenia z innych gier nie przeszkadzałem. Rzeczywiście, kto nie jest klasyczny Tomb Raider, jeśli przez to patrzeć tak, to można się tam czekać, ale jako sama gra, to mi naprawdę bardzo przyjemnie się grały. Były momenty, że ja nie mogłem się oderwać od rozgrywki, tak? Że, ja że, też. Muszę ja iść spać, przyznam, bo ja mnie po prostu, wiesz, że mi się świetnie grało, bo mówię, ja bardzo szczególnie tego, to, tego yy, trzeciego Uncharted mi się bardzo podobał. I przyznam się bezbisza, że ten najnowszy Uncharted 4, pod Tomb Raider, coś mi się bardzo, bardzo podoba i świetnie mi się w niego grało. Znaczy ja nie, mam, ja nie mam zarzutów do mechaniki na przykład. Nie? mechanika to połączenie, po, znaczy w sensie nie, nie budowy świata, tylko po prostu chociażby tego, jak ona się porusza, jakie jak jest zrobione strzelanie i tak dalej, animacje, to wszystko. To mi się bardzo podoba i dobrze się, dobrze się w to gra, nie, nie mogę powiedzieć. Natomiast e, podoba mi się, że tak powiem to, e, co oni zrobili jakby, prób, próbują zrobić z tożsamością Lary a, a najbardziej to, co mi się nie podoba, to... Ja przynajmniej odczuwam bardzo duży rozdźwięk pomiędzy tym, co nam się próbuje sprzedać w wersji, wersji jest tabularnej, Piotr, jedna rzecz, a pamiętać. to się dzieje w rozgrzywce. Nie, że trzeba jeszcze pamiętać o świadku tą blendera nowego. W scenariusz pisała osoba, która co, ma... dokładnie, czyli jedy jedyną kwalifikacją jako scenarzyski jest fakt, że ma ojca Nie, pisarza. ona jest sama pisarką. Ona jest sama pisarką i ona no, jest ona odpowiedzialna za np. wiele fabuł. Do, do Mirrors, tak. I... No, no nie prost, nie proste, no. To ciekawe swoją drogą, że scenariusz napisała kobieta, a mi się ta gra jawi jako bardzo, m, może nie seksistowska, ale taka, a, to pokaz, moim zdaniem ta gra m, po tej grze widać, e, jaki jest problem z branżą gier i z dojrzałością twórców, bo może ten scenariusz był nawet niezły, to, tego nie wiemy. Tak na tylko pytanie, e, jaką się, że tak powiem, przekłada na, na rozgrywkę? No moim zdaniem i... się wcale, no. E, dlatego, to się nie przekłada wcale, praktycznie. Dlatego, że mamy... Powiem... Poczekaj, spróbuję, spróbuję, spróbuję no. tak w miarę szybko wyjaśnić, o co mi chodzi. Ale to mniej więcej to, o czym rozmawialiśmy w mailach. Czyli na początku mamy taką powiedzmy, że obietnice. Można, można, ja się przynajmniej spodziewałem, że, że to będzie rzeczywiście taka opowieść o dojrzałości Lary, bo mamy ten taki niepewny wzrok, tak to spojrzenie w lustro to jest takie klasyczne filmowe zagranie. Później mamy co mówię dobrze, dostaniemy opowieść o tym, jak Lara kształtowała swoją osobowość, już nawet to pomijając, że tak aspekt płciowy, tak? że dojrzewała jako kobieta, to nie ma znaczenia. Powiedzmy, że, że była taką niepewną, niepewną dziewczynką i, i, i to miało być, że tak powiem, i bojowy, tak dorastanie jako, jako poszukiwaczka przygód. Później mamy nacisk na takie rzeczy, jak znajdywanie jedzenia, jak zabicie pierwszego zwierzęcia w swoim życiu, jak zabicie um, pierwszego człowieka w swoim życiu i to przy bardzo takich naprawdę takich bardzo nieciekawych okolicznościach. A, natomiast um, to się kompletnie gryzie z tym um, Że ona potem jak, zabija ludzi, jak Że ona potem zabija ludzi po prostu na, na pęczki. Ja nie wiem, czy ja w girsach zabiłem tyle Horszalań, tyle, tyle czy myślę, że zbliżona liczba. Um, poza tym gra... Mówisz, kiedyś interfejsz... w kiedyś, zagrać w tam po prostu zabijasz... Interfejs, myślę, że bym tego nie zdzierżył. Interfejs, zwłaszcza tutaj gra taką bardzo dużą rolę, to w zasadzie jest taki trzeci aktor, można by powiedzieć, bo interfejs nas nagradza, takimi, tak jak tu w Call of Duty prawie, że w multiplayerze, nas na, nagradza za każdą czynność, którą wykonamy, zwłaszcza za właśnie strzały w głowę, za jakieś tam finezyjne dobicie czekanem, albo za, za jakiś tam unik... plus coś tam I dostajemy takie fajne komunikaty, wstodu właśnie headshots, coś tam, coś tam, finisher, i plus ileś tam punktów doświadczenia przy każdej takiej czynności. Um, plus jeszcze jest taki dźwięk typu ding, albo może przesadzam, ale w każdym razie coś, coś w, tym, w tym rodzaju. Więc, mm, więc jakby gra, czy znaczy inaczej, narracja swoje i ten scenariusz, który został być może nawet dobrze napisany. Natomiast natomiast sama gra i sam interfejs to jest taka typowa mentalność typu college footballist, czyli o, ale fajnie, mu to Patrz, z jakiejś zajebistej wysokości spadła i nic się nie stało, mimo że na łokieć albo jeszcze tam trzy gałęzie rozwaliła, takie wielkości ramienia i tak dalej i tak dalej. Ja wiem, że to generalnie nie ma większego znaczenia w samej rozgrywce, natomiast ja nie ukrywam, że mi to psuło ten odwrót. Nie zapominę, że nie na chwilę, czas, że, że masz do czynienia z grą jednak, tak? bo te punkty tak, tak, te, te, tak. te punkty, to zdobywanie doświadczenia, czyli ten, ten element, który też rzeczywiście musi być, czyli rozwój postaci. Przecież Tomb Raider, oprócz tego, że tam czasami jakąś nową broń zyskiwałeś, czy coś takiego, czasami może jakiś, jakiś dodatkowy element, no nie było czegoś takiego rozwoju postaci. Nie, miało, nie, nie było punktów doświadczenia, nie było tego, czy chcesz iść, iść w takie drzewko umiejętności, czy w takie drzewko umiejętności, czy w takie drzewko umiejętności, że nie miałeś na przykład, nie wiem, pewnego arsenału broni, który też ulepszasz, zdobywając punkty różne i tak dalej. No. Ale wiesz co, mi się niektóre pomysły podobały, na przykład ten pomysł znaczy, z polowaniem, był na przykład fajny, Albo na przykład pomysł z na przykład pomysł z czekanem, to była pierwsza gra, której koleś, której, której postać, się, żeby wspinać się po gładkich ścianach, czy tam po lodzie, potrzebuje narzędzia, czego nie wiem, w Uncharted, na przykład grach, nie, nie no we no, wszystkich innych takich grach, jak Assassin's Creed Uncharted, to jest tak, że chodzisz po tych wypustkach, tak, że to są specjalnie przykłady. Tak, tak, ja wiem, bo przecież wiadomo, że przecież każda, a, każda jak ściana ścana wypusza wypustki, z żeby ludzie mogli po nich chodzić. Ale nie, czekam, w ogóle to jest świetna gra. Ja muszę Aha, Zanim pójdziesz, to powiedz, co ci się tak e, podoba w tej. Ale mi się generalnie podoba tą grę, znaczy to jest, generalnie jest to gra powyżej przeciętnej, mm. to jest to po prostu bardzo przyjemna strzelanka, bardzo przyjemna na, gra, powiedzmy, takie połączenie właśnie Uncharted z, z Tomb Raider'em i z Assassin's Creed, mi się bardzo fajnie grało i tyle, no, skończyłem tą grę i nic, rzeczy, jeżeli nie wrócę i zapomnę o niej za dwa miesiące i, i moim zdaniem jak ta gra była. Oczywiście, jak mówi Piotrek, ten cały scenariusz Mówię, tak jak mówię, napisała to osoba, której jedynym kwalifikacją jest to, że ma znanego ojca. Znaczy, no, jednak mimo wszystko, no, możesz jej nie lubić, no. możesz je yy, no, kwestionować Myślę, jej, nie jej i lubię. twórczość, ale, no, jednak tego, że jest pisarzem, to jej nie możesz odebrać, no. Ale, ale, znaczy, w jaki sposób jest pisarzem? Napisał jedną książkę, którą... Ale jednak, no, wszystko, jeśli, jeśli, jeśli piszesz scenariusz do gier, to też jesteś pisarzem, no. Nie, jesteś słabym, jesteś scenarzystą, w słabym scenarzystą, nie pisać dużego scenariusza. Anyway, to jest nieistotne, to są szczegóły. Prawda jest taka, że mnie się z momentami podoba. Mnie się podobały te elementy niektórych gole. Podobały mi się te katakumby, podobały mi się szanty tał, podobały mi się te, te... Podobała mi się taka wizja takiej, taki, opuszcz takiej... Nie wiem, takie trochę jakby władcy much dla dorosłych. Czy wiesz to, to, drogi, to, to po najczęściej wariatów. porównanie, jakie pewnie spotk z takimi spotkaliście się w internecie, to jest porównanie do, do serialu Los, nie? Zagubionych. Pożegnaj się, Bernardzie. Dokładnie, żegnam naszych drogi radziu słuchaczy, dobranoc i następnego razu. Dzięki. To ta fabuła, tak, ona jest dużo bogatsza niż, niż w poprzednich częściach tą to te... Tak, no, no właśnie, właśnie na tym chyba polega jeszcze też, powiem, że ona, ona ma bardzo duży potencjał, tylko, tylko że właśnie to, że, tylko że jakby rozgrywka go nie realizuje za bardzo. I tam, tam mnie chyba tym bardziej boli, może mhm. dlatego. Znaczy, no rzeczywiście, no, masz dużo postaci e, drugoplanowych, które właściwie tylko po to są, żeby raz na jakiś czas te dialogi były takie no, bogatsze, albo żeby na przykład, nie wiem, wprowadzić jakiś taki dramatyczny moment w życiu Lary, który ją całkowicie zmienia, bo to, to jest ta podróż życia Lary. To jest ta podróż, która całkowicie zmieni Lary z takiej, być może, nie, wiem, nie jest to, że już pod, słowa podlotka, czy tam jakiejś takiej niepoważnej dziewczyny, tak, bo to jednak ona ma to 20 właśnie lat. To jest niepoważnej, co może naiwnej. Tak, jeszcze, tak naiwnej, tak, tak, właśnie rzeczywiście dziewczyna z krwi kości, która coś przeżyła, które całkowicie zmieniła jej podejście, tak zmieniła na, nie wiem, zdanie na przykład o swoim ojcu, tak? To, to żaden spoiler jest, ale generalnie chodzi o to, że to, co jej się wydawało, nagle jakby otworzył, te, cała ta jej przygoda na tej wyspie otworzyła jej oczy. I te wszystkie takie, ja wiem, to, to chyba było potrzebne, żeby trochę to trochę rozbudować, żeby tą fabułę yy, powiększyć, tak? Jednak poprzedniej części to była taka gra właśnie samotnika, tam. Sam jakby czułeś że, że jesteś tam sam, że nie masz żadnych znajomych, przyjaciół, tam jakieś, in, jakieś inne postacie drugoplanowe, to był taki absolutnie minimalny dodatek, który, który właściwie nie, nie, nie zmieniał te, tego wrażenia, że jednak że jesteś taki osamotniony w tym, co robisz i tylko na, na, na sobie polegasz. Tutaj jakby rzeczywiście to ma jakąś taką może konstrukcję właśnie serialową, chociaż jakby to nie jest w odcinkach, ale, ale masz dużo postaci drugoplanowych, które, których jedynym zadaniem jest raz na jakiś czas się pojawić nie wiem, coś zrobić, może, nie wiem, kwestionować to, co robi Lara lub, nie wiem, poklepać ją po plecach, no i oczywiście też stworzyć takie dramatyczne momenty, których nie chcę tutaj, których nie chcę wspominać, żeby nie, nie psuć tej zabawy, ale wiesz, o co mi chodzi, Piotrze, prawda? Że... Tak, tak, to znaczy problem z tymi postaciami jest chyba też taki, że one są jednak tutaj, i tutaj, że tutaj się niestety objawia trochę słabość tego scenu, że one są takie zbyt archetypiczne, to znaczy tak. bardzo fajny jest Roth czyli ten jakby główny mentor Lary, znaczy główny, po tak, prostu mentor. Tak, tak. Natomiast z drugiej strony mamy takie naprawdę stereotypowe postacie, jak, jak wkurzona czarna kobieta, eh, przepraszam, afroamerykanka. Tak, policjantka um, z, z Amerykanka. Tak, tak, jak wiesz, jak, jak ten stary, stary, um, zdziedziały Szkot też wściekły, um, typowy nerd, hacker, Harry Potter. Dokładnie, tak. Wiesz, w skrycie zakochane po uszywlarze i tak dalej. Tak, dokładnie, wszystko to są takie sztampowe To postaci. są takie strasznie sztampowe postacie. Tak. I one, one są tylko po to, żeby po prostu czasami rozładować napięcie, czasami podnieść właśnie napięcie. Ale i plus, przepraszam, i plus panienko w opałach, tak, czyli Samanta. Mhm cała ta struktura nie, tej fabuły, rzeczywiście ona jest trochę sięgnięta też z tego serialu Lost, nie? żeby jakby potrzebowali oprócz tego, że jakby powodu, nie wiem, czy ci podoba ci się w ogóle ten powód, na której po prostu Lara musi penetrować tą wyspę i walczyć z tym? Znaczy on, on jest taki generalnie no stop mniej więcej taki sam, tam później w, chyba w połowie gry po tym takim ważnym wydarzeniu, które powiedzmy, że nie, no nie możemy go spolerować, no to ona, ona w końcu jakby zdecyduje się zawrócić i um, jednak uwierzyć w tą legendę, tak, bo to tak mniej więcej wygląda. Mm. Um, ale, ale to, że tak powiem... Um, tam Później to fabuła się specjalnie nie zmienia. To już są jakieś takie drobiazgi. Mhm. Tak naprawdę, że tu trzeba przejść, tu trzeba w to jakiś przełącznik wcisnąć, tu trzeba coś gdzieś tam dotrzeć. To jest w zasadzie taki, taki, taki steady progress, jak to się mówi. Tak? Przynajmniej ja nie pamiętam już w tej chwili, co tam, co tam się takiego wydarzyło. tym jest, jest parę tych momentów takich związanych właśnie z tym, że coś się dzieje i mimo, że wszyscy już chcą, powiedzmy, iść w jednym kierunku, to Lara mówi nie, musimy zrobić to i, to i to. To taki parę jest, ale... Mm, S Sama to, to, to, to, fabuła. Ja, ja dużo poświęciłem czasu na szukanie tych... Używamy tego zwrotu audiologii, ale to chyba właśnie wszyscy dzięki temu wiedzą, o co chodzi. ona kompletnie nie reaguje na to. To znaczy, masz tam na przykład takie rzeczy, które są ważne i na przykład, na przykład właśnie jeden z audiologów tego informatyka całego i ona tego nie kwituje chociażby jakimś jednym zwrotem czy coś. Znaczy tam jest taki, A to są takie zaskakujące... Znaczy, jest w kilku miejscach, są takie zaskakujące informacje. Hmm, ale ona czasami jakby w, w dialogu jakby słychać nutę tego, że ona po prostu wie ale to myślę, że to są takie niuanse i generalnie tak, tylko, to jak czytasz te, te, te, no, W zasadzie to, nie ma to znaczenia. To te niuanse odczytujesz od razu, tak, że, ale generalnie one są zbędne. Tak, One nie, nie tworzą niczego takiego, co... Wystarczy, żebyś, żebyś oglądał kadr scenki i w zasadzie wywnioskujesz to samo, tylko nie będziesz znał szczegółów, a może tak. No właśnie, nie, nie poruszyliśmy jednej rzeczy, chociaż częściowo poruszyliśmy. Brutalność. Kwestia na przykład, nie wiem, tego jak, jak Lara jest pobijana albo jak w jaki brutalny sposób ginie. Nie wiem, czy miałeś okazję zostać nabitym na pal podczas no, zjazdu. Ale, no, ale zdarzyło, mi się, zdarzyło mi się parę razy zginąć, no i to rzeczywiście jest... Um, mnie, mnie w ogóle nie pasuje ta otoczka gore, prawda, mówiąc jakoś tak... I przede wszystkim nie pasują mi te przegięte, tak jakby, nie wiem, twórcy się ścigali z kimś, jeśli chodzi o... To, I tutaj, tutaj to widać bardzo często. Jakby się ścigali z innymi grami o to, jak bardzo wymyślne będą te stenki przerywnikowe, a gdzie są quick time events. A jeśli chodzi o rozmach, jeśli chodzi o te wszystkie, wiesz, o, o wysokość, z których, z których Lara spada, wysokość, wysokości, z których Lara spada, o, o nie wiem, kilometry przejechane na plecach w błocie, tudzież rzeką, tu Wiesz, wiesz tak, rozumiesz. Tak, tak. To, to jest moim zdaniem tak po prostu. Nie wiem, no może ja nie grałem w Uncharted, może Amcharter nas nauczyło, że tak powiem, takiego podejścia i może tak powiem, olewania tego tego aspektu i że tak powiem, że, że, że nie ma sensu w ogóle kompletnie posłać do tego na zasadzie jakiegokolwiek realizmu. Mm -hmm. Ale ja mam tutaj trochę ja mam tutaj dysonans, prawdę mówiąc troszeczkę, z, chociażby z tego tytułu, że naprawdę on, m, w tej chwili ta postać już wygląda tak realistycznie i ma tak realistyczne ruchy, mm -hmm. że jak ja widzę dziewczynę, która mi upada, z, jest przywiązana do sufitu i upada mi z dwóch, trzech metrów na łokieć, na kamienną posadzkę. Yy, I wydaje się. Taki taki tak, że, że no i no wiesz, mnie zaczynają boleć zęby, a ona robi tylko wstaje. Albo na przykład upada na plecy z tej pozycji, bo też chyba no jest na tym się polega jakiejś. ta wyjątkowość Lary, że ona jest po, możemy to powiedzieć, ona jest tą super bohaterką. No to, właśnie, co ona przyjmuje ona, na a, siebie. w scenariuszu to... tego nie ma. Tak, te w scenariuszu tego nie ma. W scenariuszu jest kruchą, tak, tak. znaczy kruchą, no powiedzmy niezbyt pewną siebie, ale kobietą z a tak naprawdę można by jej dołożyć pelerynkę Wonder Woman. Tak. Tylko, że biorąc pod uwagę, że, że, że, że zjawiska paranormalne w tym świecie to to norma jednak, to, to można przyjąć, że być może tam gdzieś coś jest takiego, nie? I jak Ci się podoba to, że ta gra jest po prostu nie, że tak odeszli całkowicie od tej, tej konstrukcji takich wielkich przestrzeni, gdzie musisz po prostu skakać po tych platformach, żeby ci się dosyć, jakieś dźwignie na to, żeby jednak podzielić grę na etapy, które są właściwie korytarzami i po, poprzeplatać je jakimiś takimi otwartymi przestrzeniami. Znaczy mi to akurat nie, specjalnie nie przeszkadza, aczkolwiek ja nie lubię, ja nie, ja w ogóle nie lubię konstruowania świata w ten sposób, o, bo tutaj widać po prostu, że jest taki natłok elementów, jakby to powiedzieć, growych, ludycznych, tak. Tak, takich, gdzie, gdzie, gdzie po prostu postać wykonuje jakieś funkcje i... Mm, jest jakaś interakcja tej postaci ze światem gry. Tutaj jest tego tyle, że to jakby nagina, i co jest jakby normalne z punktu widzenia projektowania, że to nagina jakby samą rzeczywistość do tego, bo to tak zawsze jest przy projektowaniu gry, że najpierw są te funkcje i potem się buduje pod to, tak? Światy rzadko kiedy mają w ogóle w grach, nawet jeśli wyglądają realistycznie, to rzadko kiedy mają realistyczne proporcje, bo to jest ze względu na wielkość postaci, na mechanikę i tak dalej, i tak dalej. To zawsze jest jakieś tam przekroczenie, natomiast um, przekroczenie jakichś tam granic. Natomiast um, Gry zawsze były dobre w tym, żeby jednak udawać to, że to jest gruby miniszmiszyte mhm. i że, że ten świat wygląda w miarę naturalnie, ale. Um, ale tak naprawdę jest w nim dużo elementów właśnie growych, ludycznych, gameplayowych za przeproszę. Mm -hmm. natomiast, natomiast moim zdaniem świat w Tomb Raiderze praktycznie przestaje udawać w pewnym momencie. Masz te takie e, na przykład klify, które są pomalowane zawsze tą samą teksturą, żebyś wiedział, że jest tylko z czekanem, na nie wejdziesz i tak dalej i tak dalej. To wygląda trochę tak jak w tym Prince of Persia w to chyba jak w każdym to jest, ale, to jest takie, ale to jest właśnie takie bardzo growe, także żebyś, to jest takie bardzo żebyś grobe, się takie nie pomylił, my zaznaczymy wyraźną tak, teksturą tak te miejsca, gdzie możesz tego czekana użyć. I wiadomo też, że bardzo łatwo jest odróżnić krawędzi, które, po których możesz się spinać, które możesz złapać. W niektórych miejscach to po tak, prostu... Tak, bo są pomalowane na biało, tak, te wszystkie deski i tak, tak dalej. więc jakby to tak, ale muszę przyznać, że... Bo gra ma właśnie taką taką bardzo... Jakby jest taka puszczona troszeczkę przez taki filtr, który ją od... od desaturuje, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, ale chodzi o to, że no jest w sensie, odbarwiona. Że, że, jest, tak. kolory są słabsze, tak. tak, tak. I ona ma taki klimat właśnie mroczniejszy, nawet jeśli masz właśnie takie wyraźne plamy, które widzisz, że są właśnie typowo zagraniem pod, pod, pod grę, tak, że pod mechanikę, to jednak całość tworzy bardzo dobre wrażenie. Ja na przykład yy, yy, miałem takie momenty, że sobie z, kiedy już to powiedzmy z, z daną lokacją kończyłem, tak, to lubiłem sobie po prostu stanąć i obejrzeć to wszystko że ja grałem na wersji PC, chociaż w wersji też chyba to gra bardzo ładnie wygląda i ona robi wrażenie, ona nie, no bo graficznie ona jest ładna i dlatego na przykład ja mam zawsze problem z takimi igrami, właśnie typu Assassin's Creed, typu właśnie ten Tomb Raider, że, że tutaj jest mnóstwo pracy włożonej w otoczenie, które wygląda realistycznie, ale, ale tak naprawdę to nawet ciężko powiedzieć, że udaje realistyczne, bo wszystko jest pod dyktat takiej platformówki a Mario i ja osobiście wolę, wolę, że tak powiem, bardziej subtelne rozwiązania i dlatego na przykład praktycznie nie grałem żadną część Assassin's Creed poza pierwszą i drugą. Ale no mówię, to, to już jest jakby kwestia, kwestia hmm. gustu. Wiem, że to już jest jakiś tam standard w grach i, i, i, i, i, to nie, i ludzie nie mają z tym problemu, że coś na przykład wygląda jak Akka, jak Wenecja, hmm. jak Rzym, ale tak naprawdę jest upstrzone właśnie jakimiś piórami do zebrania, skrzynkami stojącymi hmm. w okay. środku jakichś tak podwórek i hmm. a, specjalnie wyróżnionych, żeby grać. Brądźcie Panie Boże, tego nie przyoczył. One są poruszane w różnych takich dziwnych miejscach, w tym sensie, że popularnie, no popularnie powiedzmy... Okej, okay, no można to jakoś uzasadnić, że oni tam wszędzie trzymają tę praktycznie skrzynkę z, z, z amunicją, tak na wszelki wypadek. Tu mają skrzynkę ze złomem, tak? Żeby po prostu z surowcami. wcale no, tak... nie, te skrzynki, skrzynki z amunicją to chyba jeszcze pół biedy. To było nie najgorzej zrobione. Natomiast natomiast właśnie te skrzynki ze skarbami, z tymi z tymi zabytkami i. No i jeszcze jedna rzecz, która jest absolutnie kuriozalna moim zdaniem. Skrzynki, po których otwarciu wypadają ci kamienie i punkty doświadczenia XP po prostu skrzynki, w których znajdujesz punkty... No to jest wszystko. No. Już bardziej growego, hmm. o, że tak powiem, bardziej growego mechanizmu nie można było zrobić. No i to mnie mimo wszystko boli, bo, bo, bo jednak tą Braidery, te poprzednie, jeśli oceniając to w skali serii, no to, to tam nie było takich rzeczy. Byłoby tak mniej rzeczy, które ci przypominały o tym, że, że to jest gra. No to masz jedyny powód, żeby, żeby polować na, na inne na zwierzęta. To nie, jest, to nie jest głód, czy to jest jakby, nie wiem, musisz polować zwierzę, żeby przetrwać, tak że musisz zjeść tego... Taka no właśnie, dlaczego ten pomysł nie został wykorzystany? Przecież w innych grach już to było zrobione znacznie lepiej. Było na przykład, nie wiem, miałaś te wszystkie gotiki, nie gotiki, gdzie był cały system obdzierania ze skór, że tam wytrawiania tych skór, z których można było coś zrobić i tak dalej, i tak dalej. Można było to wykorzystać, można było to w jakiś tam sposób rozbudować, a efekt jest właśnie tylko taki, że w tej początkowej wersji w tej początkowej w początkowych scenach, w scenariuszu, tak? Lara musi tam coś zjeść, musi upolować jelenia, bo jest głodna. Jestem przekonany, że, że oni gdzieś na jakimś etapie produkcji, oni mogli być nawet mieć ten plan taki nawet zaawansowany tego wprowadzenia, bo to, że ona robi coś takiego na początku, okej, okay, no to jest jakby zabieg taki trochę fabularny, żeby pokazać, że ona no, musi robić pewne rzeczy, żeby przetrwać, tak? No zaczyna się, prawda, od, od zabicia zwierzęcia, no tam później eskaluje się do zabicia człowieka, który, który, który po prostu jeśli ona go nie zabija, on ją zabije. Co tak? no podobnie ze zwierzętami. Tak? To jest kilka takich sytuacji, gdzie Zielara po prostu walczy o życie, w, w, będąc właśnie w takim bardziej amoku samoobrony, niż, niż, niż jakby to jest jakaś świadoma taka maszyna do zabijania. To on się później staje, owszem, ale jakby ten moment, w którym zabijasz to zwierzę, to jest taki, ok, fabularnie to tam pokazuje, że to, no, od tego się zaczyna przetrwanie, tak? Od Dlatego, że musisz umieć polować, musisz zadbać o siebie, ale później, jakby tego się nie wykorzystuje, mi się wydaje, że po prostu nie, wiem, czy, czy osoby, które na początku decydowały na tym, nie, chcąc to wprowadzić, zobaczyły, jak jednak inni na to reagują, że to może by było być zbyt duża, e, zbyt duże odwrócenie uwagi od, od, od głównego wątku, tak? Że po prostu. No ale przecież, go zobaczy, że gra, tak naprawdę odwraca Twoją uwagę na każdym kroku, już na samym początku masz e, komunikaty typu, że możesz się, jakby, co wrócić do tego ogniska, masz jakiś taki strasznie dziwny. Niczym nieuzasadniony podział na, na te ogniska, po których możesz, e, m, możesz się, pomiędzy którymi możesz się teleportować, a takie jakby day camps, mm -hmm. czyli takie dzienne obozy, do których możesz tylko usiąść i odpocząć i zrobić jakiś przedmiot. No one są dobrze, Ja Nie no... rozumiem tego podziału zupełnie, bo to nie. Logicznego uzasadnienia to nie ma, że. Być może oni chcą, żebyś w a... jednak więcej chodził, tak? Bo tych, tak, tych tak, obozów tak, jest tam, dużo to. więcej niż tych ognisk, tak? Te ogniska bardziej y, y, służą tylko po to, że. to jest taki moment, że na przykład zdobywasz więcej surowców. Masz jakiś punkt umiejętności, który możesz wykorzystać, więc zrób to teraz, masz tutaj ognisko, tak? Ale nie będziemy ci tutaj dawać, nie wiem, obozu, żebyś na przykład, gdzie by ci nie przyszło do głowy kiedyś tutaj wrócić e, przy pomocy szybkiej podróży, tak? Tylko, wiesz, bo te wszystkie obozy, które, które są, to dość super, one łączą te otwarte przestrzenie. Te przestrzenie, które właściwie możemy... Tak, bo tam część przestrzeni jest takiej, które na przykład otwiera się tylko raz, jeśli się zamyka, nie wiem, czy zauważyłeś. Są takie kortaże, które później już nie są dostępne. No przy... właśnie, i to, i to, to tak, tak się odwraca po prostu ogniskami się... Tam się daje ogniska, a wszędzie nie da, gdzie dajesz obozy, bo też jest tak, że... Ten, on jest taki półotwarty na ten, ten świat tej, tej wyspy. Dużo rzeczy możesz zobaczyć, yy, znaczy możesz przejść po prostu wzróż i wyspę, nie korzystając z tych ognisk, tak, że po prostu możesz się wrócić i, i, i, i właściwie nie korzystając z tej, tej, tej szybkiej podróży, no bo gra ma ten element yy, tego, że kiedy zdobywasz jakiś nowy przedmiot, jakąś nową bronię, łuk yy, pozwala ci nagle wystrzeliwać strzały z liną, tak, ale masz takie lokacje na przykład już w pierwszej czy tam drugiej lokacji, kiedy takiej funkcji nie miałeś. No to jest. Ta, no i chodzi to, o to, że później tak się taki... musisz wrócić. tak? Jeśli chcesz rzeczywiście no tak, zrobić... No to jest mechanizm jak w DMC na przykład, tak. nie w tym ostatnim Devil May Cry, tak, generalnie jest... w tego typu Czy właśnie w Batmanie, czy w Metroidzie, że tak, tak, zdobywasz tak, tak, tak. tą broń, no tak, która ma nagle jakąś dodatkową... Y... W opcję, moc, funkcję, która ci pozwala. To musisz, musisz przemrzeć wszystkie pozostałe plansze, tak, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie było jednak możliwości. No, tutaj, masz, tutaj możesz na przykład, nie wiem, coś podważyć, bo masz lepszy, mocniejszy czekan, zdobywasz go później. Tu masz na przykład linę, strzałę z liną, która pozwala ci tam gdzieś później ciągnąć, tworzyć te liny do zjazdów i tak dalej. Tu masz shotgun, który pozwala ci rozwalać deski i tak dalej, i tak dalej. No. To, też jest, to też jest właśnie takie niezbyt ciekawe momentami, bo dlaczego na przykład desek nie można rozwalić czekanem, tak? Tylko no bo one shotgany, mają ma, wiesz, nie wiesz, nie zwany, mają drut kolczasty. I byś się pokaleczył, biedny, a przecież nie chcesz się jeszcze bardziej pokaleczyć. <laughs> już masz tyle tych blizn przebity, jesteś na wiele. No właśnie, jestem ciekaw, jak ona będzie wybrana w części drugiej, mm. bo pod koniec części pierwszej ona po prostu tak po oraną szyję, ramiona, jakimiś też są szyramy, w zasadzie to już są blizny albo jakieś, ten, jakieś takie obrażenia od podpaleń, nie wiem, obić, tam no po prostu wygląda to koszmarnie. Mhm. Czy znaczy to jest w ogóle taka e, dziewczyna ala la Bear Grylls, nie wiem, czy kojarzysz takiego pana. On jest... Kojarzę takiego pana. A, i ona jest, jest po prostu kobieta kontra dzik, dzicz. I, i... Znaczy, powiem tak, że mimo, że teraz skoncentrowaliśmy się na takich rzeczach, które, które jakby wybijają się i niekoniecznie możemy przedstawiać je jako w tym dobrym świetle, to ja nadal podkreślam, że mi się po prostu cała przygoda z, z Larą bardzo podobała. I... Nie, bo ja tam, widzę, ja tam widzę po prostu poszukiwania jakiejś własnej tożsamości, natomiast ja uznaję póki co ten, te poszukiwania za nieudane. Z jednej strony mamy właśnie dużo takich, e, e, takich, takich zachowawczych elementów, e, jakby zapożyczeń całych serii, i próbę, próbę wrzucenia tego wszystkiego do jednego worka, a z drugiej strony takie elementy, które wydawałoby się, że są naprawdę świetną receptą na to, żeby jakoś. E, wzmocnić to, co mamy w fabule, to, to jest właśnie trywializowane. Tak? Przemoc jest trywializowana, mhm. brutalność jest trywializowana. Ten aspekt, który oni podkreślali tym sloganem reklamowym, czyli A survivor is born, jest tak naprawdę pomijany. A to mogłoby zostać zrobione ciekawiej. Właśnie to polowanie, czy tam... Hmm. Czy chociażby na przykład O właśnie, chociażby na przykład ulepszanie i tworzenie przedmiotów. To nie jest tak naprawdę crafting tak zwany, yeah. znany z gier tam, tam nie ma ani tak. jednego syrosa, to tak naprawdę jest sklep. Ty zbierasz tak naprawdę pieniążki, które wypadają z wrogów i potem używasz ich przy tych tak. ogniskach po to, żeby sobie kupić upgrade jakiejś tam broni. Bo a to, a to, że to się nie nazywa dolar czy moneta, tylko scrap, to jest. No tutaj różnica... surowiec, tak. Surowce w tym. To jest po prostu scrap, tak, tak. to się nazywa złom czy tak, tam. Dokładnie. Nie wiem, Od cokolwiek. Odpa odpady jakieś. Natomiast to tak naprawdę jest waluta. To, to, to z punktu widzenia mechaniki to nie pełni roli surowca czy też składnika czegokolwiek, hmm. tylko waluty. Pamiętaj, że ja to traktowałem jako taki dodatek, który, je, no, który musi być ze względu na to, że tak jak powiedzieliśmy, e współczesne gry mają ten element taki pseudo-RPG, czy tam pseudo-craftingu, który jest istotny do, do, dla, dla kogoś, kto po prostu chce mieć takie poczucie, że jego postać się rozwija. Tak? Że, że, no i jest coś takiego, że po prostu w momencie, kiedy masz punkty doświadczenia, tak, to, to, to nawet walka, która by się wydawała nudna, ona ma służyć Grindowi i nagle się okazuje, że ona, że ona ma jakoś swój, swój cel. Tak? i ja akurat tutaj miałem, nie miałem takiego problemu, dlatego że mi się bardzo walka w tej grze podoba. Ja miałem mnóstwo fajdy bawiąc się właśnie w takiego no użyję tego słowa chociaż, prawda, w, może Larry nie powinniśmy tak nazywać, ale takiego cichego zabójca, który jeśli może, to prawda, od tyłu zachodzi przeciwnika z czekanem i wbija go gdzieś brutalnie w potlice i się szarpie, bo to jest bardzo brudnie pokazane. Tam nie ma jakiegoś tam... No, możesz przydusić, jeśli na początku tam używasz tego łuku, tak? to wygląda jakoś tak mniej drastycznie, ale później prawda, Lara, no już... Ona się już potem ona nie, się nie już szczypie. Potem nie ta. Później to jest wbijanie ta. właśnie w tam, czekanów czerep, tudzież na przykład strzał w shotgun'a prosto w szczękę. Mhm. Nie wiem. I łuk łuk, bajka. Mi się bardzo podoba. Ja, ja pierwsza rzecz, którą do końca ulepszyłem, także miałem na 100%, to jest właśnie łuk nie wiem, czy podoba ci się w ogóle łuk w tym? Przede wszystkim łuk nie, nie podlega prawom grawitacji. No tak, <śmiech> to snajperka. Jest, to jest tak naprawdę snajperka bez tego, bez, no jak to się nazywa? Bez lunety. Mhm. Działa dobrze i że tak powiem, jest, jest to spora zabawa i jakby przeciwnicy też zostali odpowiednio podciągnięci, bo ich e, strzały też nas dosięgają z praktycznie z najdalszych zakątków planszy i tak samo na przykład koktajle mołotowa. Też oni zawsze je tak rzucają, że chociażby, nie wiem, jak niewiarygodnie to mm. wyglądało, to mogą być na trzecim piętrze, ty jesteś na pierwszym i to pod takim kątem, że ci, nie da się Wiedem ciebie już tak y, odbić tą butelkę wyciągnąć, to oni i tak zawsze tak trafią, że ta butelka czy granat zawsze ci upadnie pod nogi. Mm. Także, także to zostało to, że tak powiem, nagięte po to, żeby żeby ta akcja była taka bardziej dramatyczna, żebyś ty musiał jednak, wiesz, e, się chować za kolejnymi przeszkodami, mm już właśnie uciekać i tak dalej i tak dalej. No, wygląda to czasami komicznie, ale, ale że tak powiem efekt jest dobry, bo, bo, bo nie możesz na przykład siedzieć tylko na sto w jednym miejscu i wyjmować ich wszystkich. No, bo jest kilka no. takich momentów w tej grze, że no nie możesz się skradać. One, one, one stawia cię gra w takiej sytuacji, że musisz walczyć i, i, i kilku wrogów naciera na ciebie z różnych stron i nagle to się zaczyna robić gra akcji i tam gdyby ta mechanika była słaba, to to jednak by szybko się odbiło, bo dużo rzeczy, które jest w innych grach jest, jest w lanże, w Tomb Raiderze, na przykład to chowanie się za zasłonami takie automatyczne, tak, że żeby... To... Ale jest ładnie zrobione. Tak. Ja muszę przyznać, że ten system osłony jest zrobiony nawet, mi się nawet chyba bardziej podoba niż w girsach. Znaczy, bo jest takie troszkę arbitralne. Odciąga twoją uwagę od tak, tego, że nie musisz naciskać tego przycisku, no bo automatycznie jest tak, że jeśli podchodzisz do murka, to nie po to, żeby stanąć wyprostowany jak strzała, tylko jednak używasz no. tego jako zasłony. Te z... Przy czym Lara też używa tego jakoś tak kontekstowo. Znaczy, on normalnie ona się nigdzie nie chowa, tak. natomiast jeśli usłyszy jakiś gwizd albo gadanie, to wtedy dopiero jest, tak Przygargiasz tak, się, przykuca, przy tak wchodzi w taką, taką bojową postawę. Tak, no to jest naprawdę się nie... tylko ja mam taki problem z, z, to, z tą mechaniką, że no, ona się sprawdza świetnie w, przynajmniej mnie się sprawdziła w grozysce właśnie single playerowej, to w multi no nie wiem, ja trochę pograłem w multi, nie powiem, żeby długo takie no, trzy trz, trz takie właśnie e, e, e, deadmatch drużynowe i ja nie wiem, ja po prostu nie podobało mi się, jakby to, to multi ewidentnie zostało zrobione na siłę nie wiem. A ciekawe, bo ja myślałem właśnie, że mechanika generalnie jest wzięta jak właśnie z jakiejś gry do multiplayer'a. Czy Czyli ono się nie sprawdza te, te, te mapy są źle zaprojektowane. One są e, z, zrobione na... Jest dużo mniejsza przestrzeń e, i przede wszystkim tam jest kilka pięter, tak, że one po prostu mają jakby... E, są nie tylko poziome, gdzieś tam, że chowasz się za jakieś tam domki, skrzynki i tak dalej, ale też może jakieś pięter, gdzieś może się spinać. No, niby to miało być... E, jakby dać dodatkowy wymiar, tak, że nie tylko tam się gdzieś może schować, nie, tam jakiś tunel jest zrobiony, czy coś, tylko po prostu coś więcej. Ale niestety ta mechanika jest taka kiepska, no te, te postacie, to nie, nie ma tej dynamiki, nie ma tej płynności ruchów, no nie, tych, tych postaci, jaka jest na przykład prze, e, kiedy Lara sama tam, prawda, w singleplayerze walczy z, tym, z tymi oddziałami, tymi, tymi hordami tych, tych wrogów. To właśnie, dla mnie na przykład to był ten problem, że te części, zwłaszcza... Mm... To mniej więcej do poł przy, przy połowie gry jest taka, jest taka, taka część, kiedy, o, kiedy dochodzimy do tego Shantytown, do tego takiego zabitego, do tych takich zabitych dach. Tak, tak, tak, tak. Tam w pewnym momencie jest kilka takich sekwencji dosłownie wyjętych z Call of Duty, a nawet bym powiedział, że wydaje mi się, że Call of Duty miało więcej gustu. Mm -hmm. Na szczęście później następuje takie wyciszenie o, i jest troszkę lepiej z powrót znowu do, tej, do, do tych takich plaż półotwartych, gdzie można się nawet skradać jak mm -hmm. bardzo chcesz. Natomiast nie ukrywam, że to był taki punkt krytyczny. To jest dokładnie w połowie gry. Mhm. Um, kiedy miałem ochotę tę grę wrzucić w kąt, bo, bo tej akcji i natężenie, natłok i, i proporcje były naprawdę w złym guście. Ale to też jest też... podejście też mam. Ja myślę, może miałeś jakiś taki zły humor i tak dalej, bo... Nie, nie, nie. Bo po prostu, ale wiesz, ja gram też w inne gry, mhm. no, w których też jest dużo akcji. tak. Natomiast, natomiast właśnie ja mam wrażenie, że tutaj... nie wiem, no... Czy ekipa z Crystal Dynamics ma takie problemy, jeśli chodzi o projektowanie? Czy oni wcześniej też mieli takie problemy. Ja dawno nie widziałem żadnych innych gry. Oni chyba nie robią nic poza Raiderami, prawda? No bo oni specjalizują można polega, powiedzieć, że. Może na tym polega właśnie problem. Że oni jakby nie do końca. Że założyli te trendy, w co się dzisiaj gra, jakie gry są popularne, co się sprawdza. Natomiast natomiast tutaj brak, brakowało właśnie takiego wyczucia. Ale też A, o to, ile? Dni, jak ile są, w... Jakim są studiem, powiedzmy, zdolnym do zaadoptowania się pod pod, pod inny troszeczkę inny gatunek. Tak. tak, no niewątpliwie udało mi się zaprzeszczepić Assassin's Creed'a w połączeniu z Uncharted tak. czy z Gears of War do świata Tomb Raider, czy do świata. W zasadzie zbudowali cały ten świat od nowa. To jest niewątpliwie jakaś tam sztuka. No dobrze, że próbują, tak. No to jest ważne. Nie, nie można powiedzieć, że... Ja, ja zawsze doceniam eksperymenty, które są śmiałe, nawet jeśli są nieudane. I to trzeba panom powiedzieć. No właśnie, to że... tylko, że tak jakbyś powiedzieć, co, co, naj... co jednak tak podobało ci się w tom Tomb Raider, co, co jednak zasługuje na, na jakieś pochwalenie. Jakie rozwiązania może? Co, co, co ci się tak podobało, że... Już ja się tak zastanawiam, czy um, sama ta fabuła nie była taka zła. Znaczy w sensie pomysł może inaczej. Nie tyle fabuła, co pomysł na otoczenie, tak? Pomysł na to, żeby to była jakaś japońska wyspa z, jakąś, tak. z jakimś dziwnym mitem w tle. Mogliby, mogliby tego typu rzeczy... Mi się, mi się wydaje, że dawno już czegoś takiego w grach nie było. Mhm. Może było w poprzednich Raiderach nie wiem. Nie pamiętam one chyba były dosyć zróżnicowane, jeśli chodzi o grzebanie. Znaczy, szczerze mówiąc, to... i to jest najgorsze, że jak próbowałem się tak zastanowić, co było na przykład główną, głównym wątkiem fabularnym w Underworld, czy w, czy w Legend, to, to ja mam jedną wielką dziurę, jakby zupełnie ja, ja pamiętam na przykład jakieś fragmenty rozgrywki, jakieś, jakieś, jakieś akcji, jakieś tam różne rzeczy. Wydaje mi się, że w Legends to było... Tam jest generalnie jedna fabuła przez kilka części, od ostatnich trzech czy czterech. Ona, ona tam miała ten problem, że czy to jej matka, czy jej rodzice zostali uwięzieni w jakimś innym wymiarze, to gdzieś coś w tym guście. A nie wiem, ojciec to chyba nie, natomiast mama. Znaczy ja już nie pamiętam, ale tam, tam coś było związane z tym. Ona szukała tak. jakiegoś, jakiegoś miecza, nie miecza, tak. i to było jakoś tak, pamiętam. Jedna taka część to była to była zbitka z różnych chyba e, z legend, mitologii. Chyba tak. I to... I, mito I to była i mitologia nordycka, i, i ten. I, i celtycka, i w pewnym momencie chyba też grecka. Mhm. Coś mi się tak kojarzy. To Underwalks to, było, to, to był... tam chyba coś z doppelgangerem Lary, tak? Ale się nie mylę. A może. Czyli to, to, to Legends chyba to było to, co nasz tak, tych tak. fragmentów. Takich, to ale tak, żeby na przykład powiedzieć, żebym tak w kilku znakach powiedzieć, że no, Lara na przykład miała zrobić to, to i to, to. Nie. nie, nie jestem Pamiętam, że, że chyba Legends się zaczynało taki, taką sceną, gdzie ona leciała samolotem i tak. ten samolot koniec końców spadł, bo była burza. Ale to jest wszystko. To jest wszystko i przypuszczam, że z tą, z tą częścią aktualną będę miał to samo niestety. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że grałem w, w Rosji Polskiej, tak? Czy to jednak do mnie bez, bez jakby, jakby tak naturalniej Także E, bez, tej, bez tej bariery w postaci obcybę. Tak, że to? po prostu słuchając, słuchając te audiologii, ja, ja je wchłaniałem całkowicie. Choć pewnych rzeczy się nie udało oddać, bo to jednak rzadko tam akcent mm, charakterystyczny, na przykład, nie wiem, dla tego Szkota, nie wiem, został oddany tutaj, to też jakby wprowadzili, jakieś, że był jakiś taki taki jakiś taki dodatkowy element charakterystyczny, tak, żeby te postacie rozróżnić, ale... Trzeba było zrobić takiego typowego śluzaka. Tak, tak, ale miałeś na przykład, przynajmniej na początku, tych, tych kilku bandziorów, które, to, którzy tam uprowadzają Larę, oni mówią tam po rosyjsku, przynajmniej to jest tak stylizowane, że, że okej, doskonale Aha. możesz ich rozumieć, więc nie wiem, czy to są Białorusini, właśnie, czy coś, czy, czy Ukraińcy, że, że, że to jest coś takiego, trochę po rosyjsku, trochę tak brzmi jakby z takim kresowym akcentem po polsku, tak, jesteś, A, czyli, że tak powiem, z spolonizowali. Tak, że tak? Ja, ich, ja ich naprawdę rozumiałem, tak? tylko, że to nie było tak, że oni mówili po polsku z, z mocnym akcentem, tylko to było bardziej stylizowane, że jakby z, z akcentem, nie wiem, może rosyjskim, ale później to w ogóle znika. Ten element tego akcentu w ogóle gdzieś znika. Tak? Później jest te wszystkie, wszyscy pomagierzy tego... tego no... Ale w też tak jest, wiesz o tym? Tak, że oni tylko na początku Ale tam... też tak jest, oni, oni później. Tak, tak, tak. Znaczy, tam, tam jest chyba w fabule coś takiego, że tam jest chyba tych dwóch, trzech, trzech braci i oni tam na początku, właśnie, e, urządzają te rajdy, te wypady na tych rozbitków. No a jak już się przez nich prze, przebijesz, to. No tak, to już, to już się kończy. To już ich nie ma. Się, wątek. Bo oni, tam, bo oni, tam, bo oni tam tylko współpracują z Rosjanami. Ja pamiętam, że tam jest jakiś taki, że tam jest jakby taki odgłon rosyjski w tym natomiast to nie jest, ta, wygląda na to, że to nie jest jakiś, jakaś większa część tego, tego korpusu, bo to w zasadzie tak jest a wielka armia. Tak. Czyli wątek wschodni się tylko przebija na krótko. On jest epizodyczny, tak. epizodyczny, też w oryginale, także spoko. Także to akurat chyba jest no, Ale na porządku dziennym. Nie wiem, Piotrze, ja, ja, czy jesteś w stanie polecić Tomb Raidera? Myślę, że polecić nie. Myślę, że, należy, należy, myślę, że każdy, kto grał w poprzednie Tomb Raider i... W sumie chyba myślę, że każdy, kto, kto gra w, grał w gry, powinien na jakimś etapie może zobaczyć, co to jest. Bo to, to chociażby ze względów takich historycznych, żeby mieć świadomość, w jakim kierunku poszła ta seria. Natomiast nie proponowałbym kupowania tej gry za, za pełną cenę. Bo to jest eksperyment momentu. Mam nadzieję, że dalsze eksperymenty będą bardziej udane. Ja na przykład... To, bo jest niewątpliwie ta jedna kwestia, która mnie najbardziej zdenerwowała i ona w sumie nie ma tak naprawdę związku z rozgrywką, tylko właśnie bardziej z, z prezentacją i z fabułą. Z tym jakby poczuciem jakiegoś tam... Jakiegoś tam gustu, jeśli chodzi o ilość różnych elementów, ale ja miałem przede wszystkim wrażenie, że mi się trochę wciska na siłę, że to jest rzeczywiście historia o tym, jak, jak Lara tutaj dojrzewa jako podróżniczka i że zaznaje tych smaków i tego typu, tego stylu życia i tak dalej i natomiast natomiast to było wszystko właśnie w kaccenkach w, w przerywnikach dialogowych i tak dalej. Natomiast kompletnie nie było tego w rozgrywce. W rozgrywce była super zabawa, skakanie po lesie, zbieranie znajdziek, rozwalanie wrogów w jak najbardziej efektowny sposób. Kompletnie tak zwany dysonans ludonarracyjny mówiliśmy w kiedyś o tym, że, się, że, się, że się nigdy, że się to nijak się ma ta warstwa fabularno, przerywnikowo filmowa do, do rozgrywki. Szkoda, bo naprawdę ja byłem po tych pierwszych scenach przerywnikowych i po tym początku takim dosyć dramatycznym. To bardzo pobudza wyobraźnię i można się naprawdę bardzo rozczarować, kiedy już widzisz, do czego to zostało sprowadzone. Zostało to niestety troszkę stywilizowane. Z drugiej strony być może ja miałem zbyt duże oczekiwania rozbudzone właśnie tymi, czy to interem, czy, czy, czy tymi pierwszymi momentami w grze. Ale, ale jeśli, jeśli się podchodzi z otwartym umysłem i, i, i właśnie tak, tak jak ja podszedłem, to rzeczywiście ja po prostu... Nie, nie zwracają uwagi na te, na te rzeczy, które rzeczywiście odstają od, od samej rozgrywki, tak jak w fabule. To muszę przyznać, że jednak to jest gra, które, w którą jeszcze troszeczkę na pewno się pobawię, zanim to zanim totalnie odłożę e, na jakąś wirtualną półkę czy odinstaluję, nawet. Dziękuję Ci, Piotrze, w takim razie, za nagranie 245 odcinka. Dziękuję również. Dziękuję Robert. Bernardowi, który nas troszeczkę wcześniej opuścił żegnam się, ja do mnie pochłoka Dachman pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net polecaj znajomym, lubić na facebooku do usłyszenia za tydzień